Witajcie w 21 odcinku podcastu Złoty Tron, witam się z Wami Zygmunt, Szwagier i Vincent. W dzisiejszym odcinku, podczas dzisiejszego odcinka będziemy oczywiście jak zwykle omawiać White Warfa. przejdziemy przez nasz warsztat, Oraz skupimy się na trzech kolejnych, ostatnich już Legionach zdradzieckich, więc co jakie to będą Legiony? Niosący słowo, synowie Horusa i Alfa Legion, o którym nic nie powiem. O Nie, no powiemy co wiadomo przypuszczalnie, bo jedyne co wiadomo na pewno o Alfa Legionie to, że jest to Legion numer 20. Resztę wiadomo prawdopodobnie. No dobrze, więc zapraszamy do odcinka. Zrekniemy sobie na warsztat, e, Winco, Ty wczoraj wrzucałeś nam swój, swój progres na swoim warsztaciku, co tam już e, tworzył? Wiesz co, pocisnąłem lewiatana na tyle, że mógłbym go na stół już wystawić, w sensie, że już, już by się dało bez wstydu to zrobić, natomiast... Ale jest e, dosyć ciepiski ten model, nie? No, dobrze, u. Dobry. Dobry jest, podoba mi się. Grubasek taki. Dreadnought tak, na jest. sterydach. Mm. Tak, tak, jest, jest bardzo fajny. On nie skipował dnia nóg. <laughs> tak jak ten boxnot no, zdecydowanie bardziej taki proporcjonalny jest wydaje mi się. Yy, wiesz co yy, ten nowy na przykład primarisowy redemptor, tak? Redemptor, mm -hmm. redemptor. On, ma, on ma ten dużo, duże takie. nie, on ma to duże ciało takie yy. boxnotowe, jeszcze, jeszcze tam płytę pancerną z przodu tak, tak, tak, no. i ma tak yy, karykaturalnie małe nóżki i karykaturalnie małe Stary, rączki. Stylizowali go na Hugh Jackmanie jako Wolverine <laughs> po prostu. I wiesz, i z kolei ten lewiatan ma, wiesz, on jest, jest korpus ma taki bardzo mm -hmm. gruby, ale tak, ręce ma takie masywne i, I przede nogi wszystkim tak ma. nogi ma masywne mm -hmm. i to jakoś wszystko lepiej działa. Wtedy. Wygląda jakby taki dredno, który faktycznie mógłby chodzić i się utrzymał, nie? Taki... Mm. Ale i tak chyba najzgrabniejszy, jeśli chodzi o sylwetkę, to mimo wszystko jest Contemptor. Tak, tak, Contemptor to jest... Ale wieś dlaczego? Bo jest bardzo humanoidalny mi się wydaje. No, I tak, tak, tak po prostu patrząc na niego tak bardziej... wiem, że to będzie działać, znaczy, to jest, bo to, to, jest, to działa. To znaczy to jest jeden z tych forżowych modelów, który naprawdę im zrobił zrobił im robotę. Mm. Tak, że to był taki I dużo się projekt... I Tak, Ta, no, to chodzi, nie? Że po prostu zrobili ładne. Poza tym yy, zrobili też, yy, oprócz tych kilku tam trzech, chyba generikowych. Zrobili też dedykowane dla Legionów, które są bardzo, no. bardzo są fajne. I to I... dużo tam chyba. Wszyscy, wszyscy Wszystkie, mają. Tak? Wszystkie, każdy Legion ma. Sprze... Wiem, że ten Iron Handowy już tak, on w tajemniczych okolicznościach im zniknął z, po prostu jeden no ale z tych to, modeli. Widać, że dobrze im się sprzedawało, jeżeli tak. Zrobili ileś wersji, że możesz mhm. Mortisa, możesz takiego, możesz takiego Pewnie, dużo broni. No. Plus jeszcze te wersje dedykowane. Znaczy, mm. że to był produkt, który schodził. Tak, tak, tak oczywiście. Więc zrobiłem tego, zrobiłem tego Leviatana. Y, ma y, pazur i ma y, Graf Flax Bombard. Taką, Dread co... z Mazur. Co ma pazur? <laughs> ma taką y, dziwną, dziwną dosyć broń. Y, jak na Warhammera. Ale po prostu mi się wizualnie podobała, taka wielka, gruba armata. Stwierdziłem, że to po prostu fajnie wygląda. Nie? Bardzo bo, bo maszynowy, Masz, Bo jest... Się no. Broń jest taka, że jak dobrze ci kości pójdą, no to potrafisz... Z, Bainblada... Zdejmujesz pół mapy. Nie, nie, nie, ale potrafisz ubić tym na przykład Bane Aż tak? A ten, bo po prostu rzucasz ten. Rzucasz tam chyba trzema kostkami i... E... Aha, to. Musisz ten, musisz wyrzucić tyle, żeby przebić jakby pancerz. Aha. I, no i wtedy możesz, wiesz, tam eks, eksplodować jakiś czołg, czy coś w tym stylu. Yy, nie musisz po łundzie zdejmować, tak jakby w swojej edycji, Kukur, tak naraz, puf, tak? Tak. I wiesz, czy znaczy, yy, średnią ktoś tam wyliczył, że no, teoretycznie rainosa zabijesz za każdym razem, mm. ale w, yy, zabicie dużego czołgu, no to trzeba trochę farta mieć. Poza tym ma, ma też mały zasięg, bo tam chyba 24 cale. Jeśli się nie mylę, albo 18, nie pamiętam. Yy, musisz podejść dosyć blisko. A wiadomo, podchodzenie do czegoś, co po prostu na każdym calu pacerza ma jakieś działko czy armatę, to. Ale możesz się yy, dystrykować? Yy, z dropoda, tego takiego, musisz kupić tego dropoda yy, dla dreadów dedykowanego. To masz rozwiązanie. <śmiech> Spada, Pop! otwiera, co mam, czy <śmiech> otwierać, i żyje dalej, nie? Albo nie. Tylko wiesz, problem z lewiatanami jest taki, że one, one punktowo pod, prawie że pod Knighta podchodzą. O, no to tak. A Knight jest jednak, no, zwyczajnie świecie jest lepszy. Tak? Mm -hmm. Knighty są lepsze, są Ale to jest, bardzo, wiesz, musisz brać je, like Detachment, tak. Tak, tak, tak, ale to już tak, wiesz, abstrahując od wszystkiego, nie? Że, że właśnie ludzie często biorą te lewiatany w drop podzie i na przykład dwa close combat weapon, on ma iść, zabić tego tam. No, są heavy support. Tak. Okay. Yy, ma zabić jakiś tam duży czołg, czy, czy jakieś duże niebezpieczne coś. Yy, na przykład yy, ludzie też na Nighty lewiatany wysyłają, żeby ubić tego Nighta, a potem no, jak przeżyje to fajnie, jak nie przeżyje to nic, się nic nie stało. Dokładnie. Zrobił co miał zrobić. Mi się zwyczajnie model podoba. Yy, I chyba się uśmiechnę do szwagra, żeby mi freehandował ten logo Dark Angeli, bo tam mam takie... on stąpa po takich drzwiach mm. do yy, Landraidera. I u mnie większość tych moich nightlordów ma jakieś trofea z Dark Angeli czy tam hełmy Dark Angelowe i tak dalej i chciałbym właśnie, żeby to był włas do Dark Angelowego Raidera, więc albo znajdę jakąś nie dużą. I ją tam przykleję albo. Dlaczego Dark Angel? Sterech Dark Angelowych mam miliard, mogę ci powiedzieć. No to sobie. A czemu Dark Angel, akurat? Wiesz co, bo. Y... Trama Crusade? Tak. Nightlordi się mm -hmm. głównie podczas tej, podczas y... Herez i Horusa walczyli z Dark Angelami, bo. prowadzili działania opóźniające. Tak. Horus ich po prostu wydelegował mm -hmm. kursa, żeby. Y... O, jakby Liona odciągnął jak najdalej od Tery. Mm -hmm. Kiedy y... on, Fulgrim i. Rabo i tam jeszcze, kto tam, Mortarion, będą atakować terę, to Kurs z Nightlordami mieli właśnie związać, związać tego, związać liona Jako groźnego przeciwnika. Na drugim końcu Tak samo jak World Bearerzy i World mieli związać Ultrasów. Tak, dokładnie tak. I tak to wyglądało. Dlatego stwierdziłem, że będą po tej trama z Crusade mieli dużo takich jakichś tu mm. tu jakiś ten. Poza tym nawet y, model z Avatara ma ten y, jedno takie skrzydełko, no, przy pasie jak ma trofea, to ma skrzydełko takie dark angelowe mm -hmm. z hełmu obcięte, okay. a po prostu w... wprawiony tam jest. Okej. Okay. No. Coś jeszcze? A nie ma robiłem tych, dwóch Colonial Marines, położyłem im bazowe kolory i zacząłem ich washować, bo stwierdziłem, że te modele Zrobię troszeczkę inaczej niż zazwyczaj robię. Zazwyczaj robię tak, że jakby jadę jeden kolor do końca, że na przykład niebieski, potem wszystkie washe, glazy, cieniowanie, highlighty i tak dalej, potem przechodzę na przykład do metali mm -hmm. i tak dalej, a tutaj stwierdziłem, że nałożę wszystkie barwy podstawowe. Nic od... potem? Nie, nie, nie. Wszystkie podstawowe barwy, a potem będę washował po kolei. Ale to też to... indywidualnie mi washarka. tak Tak, tak, tak. tak. Okay. Więc zrobiłem ich, tak jak mówiłem w ostatnim podcaście, zrobiłem ich w kadyjskiej kolory, bo mówię nie raz, że mi się nie chce ich w, m, moro robić, mhm. a dwa, też nie chcę specjalnie kupować pięciu milionów farbek, tylko... A po ilu yy... kolonialistów jest? Pięciu. Masz y, trzech kolesi z Pols Rifle, mhm. y, babeczkę ze Smart Gunem mhm. i jednego z miotaczem ognia. I jeden z Pols Riflem ma jeszcze ten czujnik ruchu. Hmm, no to jakiegoś bohatera czy coś i masz ma małego clitima gwardyjskiego. <laughs> Nie one są większe chyba, nie? Nie, ale właśnie. Nie, po, jak, są, y, jak pokazał przy zdjęciu, pr, pr, pr, to przypenowali się było czy przy Zwykłem tym, tym, przy... z zwykłym. zwykłym. To był fajnie taki mniejszy i moim zdaniem rewelacyjnie no, bo... się skolował. Gwardziści po prostu. Ale tym więcej... gwardzi to jest pewnie 15. W sensie. No właśnie, nie? ale jakby, jakby na przykład Sentinela można, muszę sprawdzić, co można w bardziej. Nie, guardiać. można Sentinel. Nie, nie można. Można Garsmenów, sorry. Garsmenów y ze special weapons. A, no to szkoda. Bo można było właśnie coś takiego właśnie ciężkiego jakiegoś właśnie Sentinela czy coś. To może... To, to, to moim zdaniem byłoby... Fun... Dobra, ale do kilty Team'a jeszcze przejdziemy. Tak. Na pewno będziemy o nim szeroko mówić w tym odcinku. O tak, raczej tak. Wszystko? Mm -hmm. Zigi, co malowałeś? Co ja malowałem? E, przede wszystkim nie niewiele, chy niewiele chyba ostatnio pomalowałem, ale mm, malowałem na pewno do Edge of Sigmar. Z swoich koleś tych Bisco Raiders'ów malowałem, bo wyciągnąłem sobie na warsztat czterech w sumie tych, tych, tych wielkich potworków. Stonehorn i Thundertaski po dwa. I jeszcze cztery Monfangi widziane. Donald Thunder Tusk. Tak. E, prawie skończyłem sześciu Yetis i Hetis e, No i teraz muszę przypomnieć sobie, jak malowałem podstawki, żeby ich złączyć razem raz w malował Storm Merkel. Storm Merkel? Nie. Thunder Tusk i A, czekaj, Junker of War. Czekaj, jest. Thunder Tusk i Storm Horn będzie Storm Merkel i Thunder Tusk, tak. Znany Tusk. Nie, nie, nie. E, więc to chcę po prostu za jednym zamachem zrobić dużą część armii po prostu pomalować. Bo mówmy się, to są proste modele, bo jest dużo futra i, i tak dalej, podstawek, no i tylko później ewentualnie wszystkie drybrush. paski. Nie, nie. Więc to są wszystko dry tak? Ale e, to wszystko są, wiesz, później paski, jakieś detale, które po mm -hmm. prostu robią model, nie? Na przykład mm -hmm. wszystkie mety, y, y, skórzane y, elementy elementy co, stała, tak? Mm -hmm. e, bo na razie zostawiam typków, czyli ogrów, którzy na siedzą mm -hmm. na sam koniec, bo to po prostu chcę sobie przysiąść, oni mają wyglądać fajnie. No. Mówmy się, mam w całej armii na prawie 3000 punktów, mam pięciu takich kolesi. Mogę nad nimi, przy, na nimi przysiąść. Nie? Więc będę trochę po prostu, wiecie, tam chciał trochę. Y... Chcę się aerografem bawić na, nad skórą, więc to będę robił. No i na stripie ostatnio pomalowałem makari de grota, którego kupiłem, czyli tego malutkiego grota, nosił który nosił gazgulowi i baner. Mhm. Nie? Więc jak tam usiadłem, tak w półtorej godziny go pomalowałem. Nie jestem jakiś mega zadowolony z rezultatu, ale jest model pomalowany. odhaczony, kolejna rzecz. No i. i co? Myślę, co jeszcze? Nic chyba już nie malowałem. Ty tak właściwie ostatni miesiąc był taki, czy właściwie nie miesiąc od ostatniego podcastu, nie minął nawet. No to tak trochę, trochę, trochę robota znowu przycisnęła, więc nie było czasu. Szwag, teraz ty. My wracamy za 30 minut. <ś <ś <mattel cup míre> nie, nie, aż tyle to nie. No bo tak jak mówisz, nie minął miesiąc, tak? Znaczy <plenty youtuber> tak. E... Więc zdążyłem pomalować drugą armię do Herezji. <smanship> Akurat nie. <laughs> Słuchajcie, na początek by chciał skorzystać z okazji, że w tym odcinku stawimy foty, także szybciutko wam tylko przypomnę z poprzedniego odcinka, bo tam się nie pochwaliłem fotami. Był oddział pięciu Legion Weteranów. Weteran Tactical Squad. Z wyrzutnią rakiet i sierżant ma kombi Flamer i powersort. Także teraz widzicie te zdjęcia. Następnie po tych weteranach pomalowałem pięciu reconnaissance marines w skali tall scale, czyli takich wysokich. To też odsyłam do poprzedniego odcinka, jeśli chcecie usłyszeć, jak są podwyższani, co tam jest zmieniane. Natomiast z rzeczy, które pomalowałem później, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, zasiadłem do budynków i budynki skończyłem te, które miałem do pomalowania, to znaczy dokończyłem w połowie pomalowaną bazylikę Administratum pomalowałem kolejną, następną bazylikę Administratum, na zielono dla odmiany i jedno mechanikum na czerwono marsjańska Czerwień Tak jak z... Ruinki do Klejsusa? Podobnie, ale nie dokładnie tak samo bo do Klejsusa okay. był Cornred mm -hmm. jako baza a tu był Mephiston Red który Aha. jest tak bardziej, w, I... troszeczkę w pomarańcz wchodzący mm -hmm. niż y, Cornred, który wchodzi bardziej w róż mm -hmm. powiedzmy e, także tak budynki mam skończone <coughs> i akurat się to tak śmiesznie zgrało, że Games Workshop wycofał ze sprzedaży tą linię budynków, która swoje lata miała, bo to wyszło tam przy Cities of Death ale w 2005 roku czy coś takiego. Uważam, że akurat te modele, te formy budynków im się Udałem takie was. były trochę timeless bym powiedział. Tak, jak Przez najbardziej. Na nie. Model, no, no, nie były, to były, były fajne te budynki jak najbardziej, na pewno jeszcze na rynku wtórnym będą w obiegu. O. E, bo Wie, dużo wiesz po, po co to zrobili, tak, bo podejrzewam, że za te nowe sobie zaśpiewają odpowiednio więcej. Tak, tak, One są e... proporcjonalnie z tego co widziałem są droższe te nowe właśnie, bo Ale wyszła są nowa, nowa linia budynków wyraźnie inspirowane tamtymi, bo też jest Sanctum Imperialis, też jest Bazylika Administratum czy jakoś tak podobnie nazwane i stylistycznie są podobne, może mniej czaszek jest uh -huh. niż, niż tam było, bo tam potrafiło na, zwłaszcza na bazylice Administratum być mnóstwo czaszek yy, są, wydaje mi się, grubsze, ale nadal jakby pasują do siebie jakbyś chciał zrobić budynek składając z tych starych z tych uh -huh. nowych wysokości szerokości modułów się zgadzają więc może A czy wiesz, to, no do końca jest, to jest też... To no do końca. Pokazywałem nawet na streamie, że wysokość piętra w starych uh -huh. to jest dwie trzecie nowego piętra są większe, bo są dla tytanów i tak dalej, nie? Dlatego jest pokazane w report. No dobrze, ale jakbyś się jedno piętro takie, a drugie takie, to wydaje mi się, że to już zagra. czy no to kładki jak porobisz? No to to jest normalne. Nie, nie dziwimy się, gdyby zaraz game nie wypuściło. Pamiętasz jak były kiedyś takie płytki do robienia podstawek do fantaziaka, nie? że się wycinało, mhm. tam były małe kwadraciki, te 25, 40 z jednej strony. I sobie nożyczkami czy tam wiesz, nożykiem sobie po prostu ciąłeś. Jakby zrobili to, bo z tego się kładki zajebiście robią właśnie do do klitimów. Że wycinałeś na szerokość trzech tych, tych, tych kafli i miałeś kładkę do klitimów, które sobie, Twardy plastik, tak? Mhm. Jakby wypuścili coś takiego, coś tym, no coś ten design, tym bardziej, że są firmy, które te sobą różne mostki, pomostki z HDF-u i tak dalej. No ja bym wolał w plastiku bo na jakoś HDF jakoś ogólnie do mnie nie przemawia, nie? Więc między piętrami właśnie przy Kill Teamie, żeby porobić takie rzeczy. Bo trzy, trzy piętra starych budynków to będą dwa piętra nowych, mhm. okej. Okay. Także jest to, ale poza tym szerokości i tak dalej to wszystko jest to samo. Ale właśnie bo widzisz, <coughs> najniższy wspólny mianownik to się tak mówiło, Wie? że jak zestawisz na przykład budynek dwupiętrowy ten nowy tak. i budynek trzypiętrowy z tych starszych, tak. to możesz je połączyć tak. na jednym poziomie Tak, na przykład, dokładnie. Tak? tak samo jak mówili, że sektor mechanikus, czyli z tym co wyszło do Shadow War, no. to też ma być kompatybilne. Tak samo jak stare budynki też można było... Wiesz, to tego nie włączyć. sprawdziłem, musiałbym tak. wyjąć, bo mam te bice do tych nowych budynków właśnie z tego z, z Shadow War'owych. E, mi się wydaje, że one są jak... E, te nowe, mi się wydaje, bo one są mm -hmm. jakieś takie duże. Tak, Ale były są. reklamowane, że są kompatybilne City of no, są... 3, no o to chodzi, jak, są kompatybilne, tak, tak, 2 do 3. Tak. Mm -hmm. y więc no. można, jeżeli macie takie bicy, i takie nowsze, jak sobie kupicie, to można to wszystko połączyć w kupę, zrobić sobie z tego stół, nic nie stoi na przeszkodzie. Zresztą nawet jak weźmiemy nowy budynek i weźmiemy stary budynek i są w miarę w jednym duchu i podobnymi technikami pomalowane, to to też jest z jednej bajki. Na Część, może że... na jednym stole stać. Tak? Chcę tak. więcej różnorodności na stole, wysokości ich nawet, nie? bo do jednego budynku dread wejdzie, do drugiego nie wejdzie. Proste. No tak. kontentor nawet podobnie, że ma wchodzić do tego nowego. Ok, czyli e, dokończyłem te budyneczki. E, po budyneczkach, z racji tego, że miał premierę Age of Sigmar wersja 2.0, mm -hmm. no to troszkę mnie klimat naszedł na to, żeby pomalować i miałem modele e, dłużej, no, uf, parę ładnych lat czekające. Bo jak wyszedł starter do pierwszej edycji, to od razu sobie tam z Allegro wciągnąłem pięciu e, liberatorów ze stron kasów. Dwóch nawet było pomalowanych, ale tam ich potem kąpałem, potem kombinowałem, jakieś rzeczy robiłem e, i tak dalej, i tak dalej. No i wreszcie się wziąłem, bo już miałem na technikę malowania Hammers of Sigmar, czyli tych złotych z niebieskimi motywami. Mhm. Po tym jak malowałem bandę, to zreszłem Spy, mhm. Steelheart's Champions. Więc uży, używając tych samych technik, pomalowałem pięciu y, liberatorów, Od, oddział. Y, kleją się dobrze do tamtego oddziału Steelharta i można to wystawić. Razem. Natomiast y, kolejna rzecz, którą wziąłem na warsztat, to są dawniej High Elfy, a teraz y, Elves. Elves, jakieś takie? L, V, E, nie? TM. W nawiasiku C. Copyright. <grym> Kubeczko tak. tak. Elfy. Znaczy, y, t, według nowej nomenklatury, to są y, Swift, Hawk, Swift Hawk Agents. Którzy działają co, jako, jako messengerzy, tak? między realms zbiegają i zanoszą e, wiadomości między mm. armiami Sigmara i sojusznikami, powiedzmy, coś takiego. E, w każdym razie to są dawniej znani jako Lotern Sigard, czyli Gwardia mm. Morska Lotern, to były z pudełka Island of Blood, tak. które zostało zresztą wydane do Sigmara jako e, Spire of Dawn, czyli wieża świtu. Tak, I tak, te tak. wieże to są Czy... właśnie jakby urzędy pocztowe ich, nie? Tak? Że, takie posterunki, że no to nie Stoisz długo w kolejce. Tak. I obsługuje cię niebiła starsza tak. pani. Starsza Polko. starsza Krasnoludzica płaci rachunki wszystkie z tak. trzech miesięcy, więc musisz czekać, tak. A potem przychodzi gnom i nadaje 20 przesyłek za Allegro. Pani kochana, powiedz mi, co to za pismo mi tu przyszło wczoraj? Tak, i masz <śmany> wystawkę, gdzie możesz kupić myśli wybrane Piłsudskiego i tam y, kuchnia siostry Weroniki. I masz... kalendarz ze świętym Sigmarem. <śmany> w każdym razie y, tych guard, bo tak się teraz nazywają, miałem już 10 pomalowanych, w tym sztandarowego i sierżanta, nazwijmy to, czyli tam dowódca oddziału. A można ich wystawiać w wielokrotnościach dziesiątki, czyli 10, 20 albo 30. Y, I 10 miałem na ramkach. Czekających. Więc teraz z tych 10 zacząłem brać i zacząłem malować. Jeden już jest w tym momencie nagrywania pomalowany. Dwóch kolejnych jest na warsztacie, z czego jeden to jest muzykant, którego bez dodatkowego kosztu, kosztu punktowego można wziąć do oddziału. On tam coś tam boostuje. Musiałbym mm -hmm. jakby poczytać. Moralkę przerzucać, czy coś takiego. No, coś takiego. E, w każdym razie nie miałem muzykanta z Island po prostu dobre bity. <laughs> Beatbox Y, nie miałem z Island of Blood muzykanta, bo on gra na rogu, jest hornblower, tak, A. ma taki róg, y, no bo to jest nadmorska jednostka, to jest róg, nie wiem, bawoła, plażowego, czy czego? czegoś, <tankuś> y y natomiast miałem... Świniu morskie. <tankuś> Miałem w Bicach taką trąbkę, troszkę jak logo poczty polskiej stare, taka zawinięta trąbka z wstążką, no to po prostu dokleiłem, wziąłem kolesiowi, wyciąłem tą włócznie. Nawet na nie brałem, po prostu dokleiłem. Na włócznie, trzyma włócznie i tak, tutaj tak na przedramię. Nie, ja sobie, słuchajcie, odkleiłem, zacząłem, odciąłem mu włócznie. Odwróciłem włócznie do góry nogami, że jest bita w ziemię, no bo jakby miał zdjąć sobie z klaty tą trąbkę, no to by coś musiał z tą włócznią zrobić, więc jest bita w ziemię, a trzyma trąbkę w tej ręce i że niby tam gra na tej trąbce, tak? Jak po podrabię, schował do plecaka i tak zniknęło. <głaniczny> Inwentory. Tak, wyciągasz, wiesz, z pleców wyciągasz bazukę tak? dalej. Samochód. Także tak, no, elfy no, zobaczymy czy pocisnę całe 10, bo to bardzo opornie mi te modele szły. Kiedyś tam pomalowałem 5. Po roku pomalowałem kolejne 5. Tego maga na koniu. Maga na koniu też, też mam jak najbardziej. No ale mówię, no, postaram się pocisnąć tych elfów, ile zdołam. W dalszym planie jest do domalowania jeden kultysta w barwy Bearersów, żeby dokoptować go do już moich istniejących Bearersów, niegdyś służących do Shadow War Armageddon. Teraz będą do Kiltima nowego. Drugi kill team ultramarinsowy składam z modeli gotowych, nie muszę nic sklejać, malować, po prostu biorę intercesorów stąd, taktykala stąd, rivera stąd i mam kill team gotowy. Także wreszcie się opłaciło mieć kurde te tam 4000 punktów ultrasów. No bo do grania tłuserkę ich nie używam. Spójrzmy, prawdziwie. No, wszystkich tak. przynajmniej na raz. Nie? A przynajmniej wszystkich na raz. Hmm. Może kiedyś jakiś open play albo coś. Też kiedyś można zrobić jakiś duży event, po prostu sobie uczył w event. No, spotkamy się i zagramy jakąś dużą grę. No zygi ma orków na tyle, żeby. No, no może kiedyś. No to tak. no, no. W Kiltima możemy sobie, słuchajcie, bo w Kiltima można od dwóch do czterech graczy, tak? Więc można, tak. Tu jest. Mówiłem na tym ostatnio, że jest tu stoi, czeka. Zresztą u Zresztą u mnie też jakieś budynki są no. skończone. A ćwiartka Moonbase Kleissu z tej tekturowej podstawki to jest prawie że idealnie tyle, ile się gra w Kill Team. Tam pół cala jest. to. Jest trochę, jest trochę więcej, jak będziemy grać w trzech. To trochę więcej. Można i tak. E, także tak. E, na warsztacie obecnie Sigmar, w przyszłości Sigmar i Kill Team. I zobaczymy co jeszcze. Kolejka, chociaż ubyło z tej kolejki, to nadal jest pokaźna, więc jest to malować. Mi się przypomniało, że może nie malowałem, ale składałem budynki do Orkenburga przecież. Zupełnie mi to wyleciało z głowy, bo tylko je sklejałem i pewnie od tych oparów Super mi po prostu wyleciało z głowy. E, ale Orkenburg skład Amren. Składałem. No składałem te budynki. Został mi tylko jeden jeszcze budynek i. Składa, yy, I będę miał właściwie cały stół zapełniony ter, y, orkowymi terenami, więc to jest bardzo fajne. I teraz kupiłem jeszcze od kogoś na polskim targowisku za chyba 60-70 zł, kupiłem Bastion, yy, Imperial Bastion. Imperial Bastion. Taka I, wieża. Tak, tak, tak. I był lekko skon, skonwertowany, hmm. miał przyklejane rzeczy, więc jak mówiłem, No, jeden już imperialny mam do swojej gwary, więc tak mówiłem, no dobra, to po prostu orczek. Pójdę z tym tematem, ja po prostu wiesz, otworzyłem te tak bicy. Odlałeś właśnie... to butaprenem i wrzuciłeś w pudło z bicami i wymieszałem. Nie więcej, i tak wziąłem, wyrzuciłem tak, o to by fajnie wyglądało, to by fajnie wyglądało, to by fajnie wyglądało. Otworzyłem support i tak było ciap, ciap, ciap i bic, nie? Przekręcałem o 90 stopni, No w kilku miejscach plamki, jakieś glify, jakieś coś. I wygląda spokojnie, czy znaczy, pomalowany będzie dużo lepiej. No, taki na szybko skon... zaadaptowany do orków po prostu, nie? Także tak by... no, będzie trochę tego terenu na stole, więc. Więc spoko, No dobra, to chyba wszystko, nie? W naszym warsztacie. No, to za chwilkę przechodzimy do Whiteworfa. Dobrze, przed nami e, lipcowy numer Whiteworfa e, z pięknym, czy pięknym, no nie powiedziałem, że pięknym, ale się fajnym obrazkiem. Jest tam kasta, który właśnie szwagier zauważył, siadając tutaj, że ma. Tu mu się kawałek tarczył. A Sygmaryt chyba był niezniszczalnym metalem? Nie to... być, miał być. To jest, znaczy wiesz, fragment gdzie jest Mary czyli ta złota część, jest w całości. Chyba, że to jest tarcza z, z, od Chińczyków. O, o, od Odlew. Lew. Zostawił na słońcu. No, więc, więc mamy... Mówiłem, że do Remo Fire to tylko prawdziwy produkt z Forgea, Bo te chińskie wam się potopią. Potopią. Potopią się wam. Więc mamy kolejny numer, który jest skoncentrowany na, na Age of Sigmar, Age of Sigmar 2C dokładnie i w tym numerze trochę bardziej... Age of Sigmar jest... będzie systemem żyjącym, do którego będą wychodziły co roku General's Handbooki. Nie będzie potrzeby robienia nowych edycji drodzy klienci GW. Będziecie mieli jeden żyjący ruleset, który jest rozwijany. Nie tak będzie dalszych. To tak jak ósma edycja. Troszkę tak. Sigmar 2 The Sigmar II. Właśnie, tak to... zmiana decyzji, hashtag tak jednak musimy sprzedać więcej modeli. Zastanawia mnie to właśnie ta decyzja, bo no, po pierwsze, nie grałem w Sigmara ani jeden ani dwójka. Natomiast... A se, No wypowiadamy się czysto akademicko, bo żaden z, z nas nie przed Sigmara. Tak. Tak. Natomiast nie... Nie, nie wy... chciałbym wchodzić w Sigmara. <laughs> nie wie, wie, czasami jak... wchodzisz w 40, no więc, no, znaczy, no. Ale co tam kto są lubi? Elfki. Dobra. Ale jest stary dziad z Brodą. Może też są elfki w karmu ciaździelim w są co więcej mokre czy mogę coś powiedzieć, czy mogę powiedzieć coś konstruktywnego lepiej nie, lepiej się wchodzi nie rozumiem jest realizm, ja nie mogę po prostu. Jest realizm bo walą rybą nacieram wodę śledzią zawsze przed grą public service announcement przepraszam za te komentarze, jest ciepło i siedzimy na dworzu ale w każdym razie nie rozumiem tej decyzji, bo przecież no, General Handbook właśnie miał być taką książką, która, nawet jeśli jest dużo zmian, to po prostu jest zbiera w jedną książkę, którą masz co roku kupić. A, nawet A jeśli... nowy General Handbook nadpisuje stary General Handbook, tak? Masz nowe wartości kultowe, tak, tak, tak. więc chyba starego nie trzeba było nosić. Wydaje mi się, bo dwa wyszły handbooki, tak? 2016 i 2017, albo 2017 i 2018. O nie, tak. wydaje mi się, że były dwa. By, były dwa, były dwa, tak, I tak, że tak, wtedy tak. już pierwszy, pierwszy sobie na półce zostawiasz, a no już drugi. Tak, dokładnie, dokładnie. Tak jak będzie teraz chapter proof. Wyjdzie chapter proof, to teoretycznie powinieneś chapter proof zostawić. Chyba, że będą rzeczy, których może nie będzie w nowym. Chyba z drugiej strony będzie to cały czas rósł, jak będą dodawać rzeczy chapter proof. Dobry. Pytanie. Rozmawialiśmy trochę o tym jadąc tutaj do ciebie z w ogóle, że mi się wydaje, że zarówno ósma edycja, jak i Sigmar będą dostawać nowe edycje, bo za każdym razem, jak wychodzi ta nowa edycja, to, to jest taki, psychologicznie chyba działa, że to jest taki jakby event, Aha. wiesz, że jest, mają po co wypuścić jakiś nowy starter, gracze też są tacy bardziej, wiesz, o, nowa edycja, to trzeba tu Co kupić... tam będzie, czy tu będą dalej przerzuty, a czy tu będzie taki zasięg i w ogóle. Tak, yy, dwa, że no, wiadomo jak jest z zasadami, tak? coś co jest teraz y, kupczaste w nowej edycji może stać się nagle supergrywalne, bo GW stwierdzi, że nie schodzą te, te nie kudelka. schodzą dreadnoty, trzeba podpakujcie dreadnoty, nie? Yy, no, ale to samo mogą zrobić z General Handbookiem, no. no. I mogą. dlatego mówię, że, że będą robić, wiesz, będą robić te edycje, bo to jest takie... No, pamiętacie co jak było przy odliczaniu do ósmej edycji, nie? Jaki był hype w ogóle... I nawet jeżeli by się ruleset nie zmienił tak drastycznie jak się zmienił, to i tak by był ten hype. Zawsze jest taki, wiesz, cała otoczka wokół tego jakby. Dobra, Znale. przechodząc dalej, no wiemy, że jest starter, ale przejdźmy tak jak jest w White na początek Battle Tom do Stormcastów, nowy, który zapewne napisuje ten starszy, no bo dochodzi fura nowych jednostek, ci Stormkasty magiczni, tak, z tymi y -y. szatami i tak dalej. Czy zauważyliście, przepraszam ci, przed... słowo odnosi się do zauważyliście ile w tym starterze, bo rozumiem, że to zdjęcie tutaj na poprzedniej stronie, to chyba Wendyd... jest się pokazanie startera, tak? To tam jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć bobeczek. I raz, tak, dwa, tak trzy, trzy, poszli, poszli w to, że. w Space Marinach troszkę sobie zablokowali Pięciu. możliwość robienia kobiet, uh -huh. Space Marinów, flafowo. Uh -huh. e, I na, całe szczęście, że. chcemy to poruszyć. Nie, całe szczęście, że nie próbują tego wywołać. Tylko są sisterki, tak, sisterki są oddzielne na ale... ja armię. Natomiast ale wiesz, w, w Gardii tak? nie, ma, nie mają zamkniętych, a babeczek nie uświadczy. To jest inna sprawa, tak. E, natomiast e, w, w Sigmarze. No widać, y, chociażby po Spire, także pomysł y, Angara Brightshield mm -hmm. spotkał się z pozytywnym bardzo przyjęciem wśród graczy, fanów i tak dalej, więc jak najbardziej jest, jest, jest to bardzo fajny modem. To typu, jest ta że... bobeczka z tymi dwoma toporami? Mm -hmm. y -y, nie, nie, nie. Młot i, młot i tarcza. A, z tego, z Shakespeare. myślałem Shayspire. że ta, pamiętasz, był taki starter. Była bohaterka takim. taka, ale ona miała chyba dwa miecze, wydaje mi się. Mi się wydaje, że dwa topory Może miały. dwa topory. No. Że mogły się z gołą głową albo w hełmie. No, fatalną miała, Skarb guzi miała, no, skalb, skalb tak, miała no, fatalny, nie? No i malowanie. Nie, to co było w White Warfie było takie. Może, może można to wyciągnąć malowaniem. Może. Zresztą w każdym razie dalej. Stormcast Eternas Malayan Sorcerer, czyli te takie czary, które zostają na stole. Dedykowane dla Stormcastów. I bardzo mi się podoba wirujący młyniec Warhammerów. Pamiętam te młoty, które noszą... W Diablo, w Diablo ten, w Diablo Paladin miał taki czar, że jakby strzelałeś młotkiem, tylko że on nie leciał w stronę przeciwnika tak... Przodem, tylko robił takie koło yy, było, rozszerzające byłem. się kółko. Zresztą w ogóle Paladynem można było ten młyniec robić, że on się kręcił w kółko. Nie, to był ten, Barbarian tak miał. Paladyn miał... Hmm. Berzerk już, jakiś miał, nie? Ta, ta, ten taki koks. Może i, by, może i Barbarian to miał. W każdym razie można było, jak miałeś broń, która ci regenerowała manę, to można było chodzić po mapie robiąc ten młyniec generalnie, bo cały czas wiesz, wracała ci mana i mogłeś A. tego skilla używać. Tak, więc chodził taki młynek i wszystko bił po drodze. W ogóle jak byłem u Crispina te czary są super zapakowane. Mhm. Pudełko do tych czarów jest taką walizeczką, jest, mhm. wygląda naprawdę klawo. To znaczy teksturowa, tak? Tylko mhm, ułożona. Tak, z, to... z rączką plastikową mhm. taką. Okej, okay, no i mamy tak. Lord egzorcysta e, e, e, Oczywiście postać za 100 zł, no bo jakby to inaczej było w, w mono, mono pose z dwoma opcjami na główkę, pewnie Albo nawet bez tych opcji. Evocators, dwie postaci, z czego jedna wygląda po okay. y, y, Proporcjach, więcej kobieta. Evocator, A, bo to są dwie foty, dobra. To, dwie, to się, no to się Dwie kobiety, trzech chłopców. Evocators kosztują. kosztują. Po prawej właśnie tu nie ma ceny. No właśnie, nie przy wszystkim. Przy się jest cena. Tak. No bo to jest jakiś pewnie standardowy No powiedz. dobrze, Celestar Balista, czyli dwoje stronkastów obsługujących Bolt Thrower, tak? Balistę, okay. whatever. I Astrea Solbright, pani na zwierzęciu. No i fajny, właśnie, fajny model HQ, takiego głównego jakiegoś, nie? No i właśnie tutaj mamy coś takiego, zwróć uwagę na podstawkę, na której stoi to zwierzę. Mhm. Jest taka sama głowa z pomniku stronkasta jak na Oberynie w Shakespeare. No no tak, no Czyli bo to jest same... w ten sam klimat mhm. wpisane no, to Są te same postacie, nie? Mhm. Dokładnie, dokładnie, fajnie, fajnie. Fajnie, że uwagę. No, i tu właśnie mamy ten no, fragment, właśnie kobiet do, do tego, y, takiej głównego, hmm. głównej armii, tak? E, no, i właśnie teraz pytanie, czy, za, no, czy będą to robić w, w 40? Myślicie, bo. Znaczy, w mają... z primarisami mają tą furtkę teraz otwartą, że nagle e... mają otwartą, a mogą powiedzieć, że no, Belesarius Kohl nagle odkrył, że hej, da się, kurde. Znaczy, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że dlatego, że proces tworzenia primarisa. Dwie trzecie, czy nawet trzy czwarte, to wygląda dokładnie tak samo jak tworzenie Space Marina, i dopiero potem są dodatkowe stepy, jakby. Aha. To nie jest od zera, że jest wszystko inaczej, tylko robisz Space Marina Aha. i robisz kolejne parę rzeczy, żeby to był primaris. Okay. No dobra. Więc to... jeżeli chcą być spójni z Flafem, to nie. Natomiast wiemy na pewno, że armia Sisterek jest robiona. I całkiem możliwe, że jakby przedsmak tej armii to będzie kill Team, mm -hmm. który wyjdzie, jeżeli już mają jakieś plastiki gotowe. Mm -hmm. Widzieliśmy parę miesięcy temu, pokazywali model 3D mm -hmm. Systemu. Tak, tak, tak. Na podstawie ARTA, tak, którą mm -hmm. chcą zrobić, więc może to na przykład będzie jedna z postaci do kill Teamu. Kto wie, zobaczymy. Tak? Mają gwardię imperialną, o której więc wspomniał, do której no, nie oszukujmy się, Kadianie przy, przydadzą im się nowe modele, bo to jest heroic scale, gdzie pięść jest wielkości głowy i tak dalej, więc mogliby je przeprojektować te modele. Nie miałbym nic przeciwko i wtedy mogliby dorzucić kobiety, tak? No dobra, ale co by Was... Jak by się zareagowali, gdyby faktycznie wprowadzili teraz y, space? Znaczy, tak, na pewno nie miałbym takiego raju jak Wincek na primarisów, ale uznałbym to za no, mało logiczne posunięcie. Musieliby mocno chyba flafem to ratkować albo musieli, coś, coś musieli zrobić. Flaf ósemki już dostał tak po prostu w żyć, <laughs> że się tak wyrażę, że kobieta, to już by mnie to nie ruszyło, po prostu tam już, już nie ma czego ratować. Dopók jest, do trzeba do nie mówić jest, ono. Raczysko się rozrosło <laughs> za bardzo, więc. Dobra, okay. takie małe gry. Potem mamy Battle Home do y Battle Home. <laughs> battle Tom. Do Night huntów, czyli tych nowych modeli śmierci. Aha, <laughs> do Night Thauntów. Tak. Yy, yy, mamy ich czary, mamy ich Maligned Sorcery, to jest yy, klepsydra <laughs> śmierci, skrzynia z szachami oraz. Kosa. Kosta, Kosta śmierci fajnie wygląda. Fajne, jakby, fajne. Jakby sama, no bardzo w ogóle dynamiczne są te rzeczy, bardzo fajnie to no. wygląda. No i te nowe farki techniczne zielone i mhm. które dają ten efekt taki zuszkowaty. Tak, tak. No. Dalej mamy planszę do Shadespire, która jest fajnym, fajnym dodatkiem. Musimy spróbować zagrać na tej plansze, bo tam są heksy, które krzywdzą graczy z mhm. czerwonymi ob ob obramówkami. No i mamy jeszcze dodatkowo koszulki, które weszły w kolejny zestaw koszulek. I, I leader cards. I leader cards, które to Są nowe karty, które ponoś jeszcze chciał pozostać kompetytywny, to trzeba będzie je kupić. No trzeba będzie je kupić. Ja wziąłem, bo chcę mieć kolekcję, więc będzie można później je użyć, pograć I tak Dobrze, tak. O Blood Bowlu ty powiedz. O Blood Bowlu? Dlaczego ja mam o Blood Bowlu? Bo jako jako ty jedyny, masz Blood jedyny tu grasz. Właśnie, wiecie co, robiłem porządek na no teraz, w związku z tym, co wam mówiłem przed nagraniem mojego remontu. Wyciągnąłem swoje Blood Bowlę tak patrzę, no idealnie wszystko pomalowane i jeszcze nie zagraliśmy, i tak, smuteczek trochę. A tu kolejne bandy wychodzą i mamy Nagar of Nightmares do Dark Elfów, czyli tam do. No nie wiem. Jest jakaś farbka, która ma w nazwie na Tak. Tak, jest coś, jest coś, jest coś. Jest jest. W każdym razie. No i wyszły też do nich plansze. No, boisko wyszło, które wygląda jak statek, jak, jak pokład statku, na drugi taki trochę za, za, zatopiony statek z jakimiś ten Kraken tutaj. Tak Tak, bo oni mają bardzo ten piracki motyw mhm. rozwinięty. E, no i ich te dugouty, i karty i tak dalej. To ja się jeszcze wetnę z mhm. Forza? Wyszedł nam y, Joseph Bachman Joseph Bagman do właśnie Blood Bowla w wersji tak. y, y, Star Player i w wersji Coach. I widziałem gdzieś, y, że mają te czyli liderki wychodzić do różnych frakcji. Tak, tak. By, by Orkowe zajad, kobitki. No. Orkowe kobitki. Elfowe, elfowe i ludzkie. Albo chaosowe chyba, I chaosowe też, takie, takie ala monetki takie no, no, no, no, wiesz, no, no. Se sexy demons. No, i sukuby zamiast tych, takie. Y, No pampuchów, czy jak to się nazywa, mają chyba gwiazdy chaosu, nie? Coś takiego? Wiesz co? Pamiętam, że chyba Dark Eldarowe mają. Chyba je, jeden mają ten pompon, a w drugiej mają obciętą głowę. Czy coś takiego elfa? Takiego zwykłego elfa. I tak <grym> machają tam i pomponem, i tą obciętą głową. <grym> Panie, bo gdyby do elfów na przykład zrobili, e, zamiast kobitek, zrobili po prostu kolesie, którzy są branie jak kobitki, to by było to, z moim zdaniem, trzymające klimat. I bekowe strasznie, nie? nie <grymnie> jakby e, wszystkie snowflake'i na to zareagowały, bo to mogłyby być, mogły, mogłyby mieć ja Ostatnio z... Scarlett Johansson musiała się przecież wycofać z roli tego, miała grać Transwestytę, mm -hmm. ale był taki w, w w tej społeczności, że jak to, że w branży, gdzie cała twoja praca polega na udawaniu kogoś, kim się nie jest. Yy, wiesz, że yy, tak, osoba niebędąca nie będąca transwestytą nie może grać transwestyty. To tak jakbyś, nie wiem, jak chcesz mieć policjantów w filmie, to muszą być grani przez policjantów. Nie, nie, nie, Sary, mem był nawet do na tym temat, że na przykład yy, koleś, który ma wzrok, grał niewidomego w Rogue One, tak? Albo Jamie hmm. Foxx grał Reja Charlesa niewidomego, tak? No, yy, no najróżniejsze Robin takie Williams rzeczy. grał panią Doubtfire. Tak, <śmiech> na przykład. No, no, no także no... no Słuchajcie, i... przestańmy, przestańmy słuchać ludzi z szajbą, tak? Niech oni tam żyją sobie, a my sobie żyjemy sobie. No. Dobrze, lecimy dalej, słuchajcie. Ehm, License Games może pominiemy, bo to, to tam nie ma z dużo. Może mm -hmm. z, z White Wo Dwarf'a z figurek wszystko nic, może, może coś więcej z World Worldu. E, no nie, Józef Bagman wyszedł. Mm -hmm. e, I U tak. to no... jest farbka Bugman's Glow, którą tak. robimy jako bazę do Ciebie, rzeczy. Jest e, ten. Mm. Mają przecież cały ten, w, y, tam w kwaterze głównej, w pieczarze, mają ten przecież bar Bugmana, mm -hmm. że możesz piwo, bo on jest, we flafie jest piwowarem, krasnoludzkim, sławnym. A z Forza, no to co, chyba po prostu otworzymy nowy segment, co nowego w Last Chance to Buy. <grych> I... Nie, to, to by za dużą część odcinka zajęło. I y, to powinienem może sparafrazować, y, Joseph Bugman coming soon to Last Chance to Buy. Mm nie Tak naprawdę to wycofują Lost and Damned, czyli tych wszystkich chaotycznych gwardzistów, te ogryny takie zchaosowione, sajkerów, rogue z których mogli, mogliście strzelać w grze Space Marine, więc jak graliście w Space Marina to tam walczyliście z tymi chaosowymi gwardzistami i sajkerami, to właśnie modele tych postaci są oparte na właśnie tych modelach mm -hmm, z mm -hmm. I y, to była armia, która, jeżeli się nie mylę, w którejś edycji miała normalnie zasady, że można było sobie takich chaosowych gwardzistów. Pamiętam, nawet był taki unit, że się jako sierżant był Space Marine, a jako zwyklaki to byli po prostu gwardziści, że od tam... Tak mm -hmm. jak y, masz groty i masz grot Orderly'ego, których tam... Nie, nie Randherda. Rand, ...których tam, wiesz, pogania. Mm -hmm. y, to to było na podobnej zasadzie. I to później poszło totalnie w Forge'a, że albo sobie musiałeś gwardię zhaosić, albo, albo iść do Forge'a po, po modele, więc to mamy w Last Chance to Buy i tak naprawdę tyle. No i oczywiście wyszło nowe do Herezji. Większość rzeczy to są klaryfikacje zasad, bo tam ludzie robili różne tam wałki. Albo na przykład nie umieli czytać. Tak, na przykład. szczerze, tak szczerze, ja wiem, że dzisiaj będę zobaczył z tematu, ale czasami jak czytam niektóre FAQ, to się zastanawiam, czy ludzie, którzy zadali pytanie, czytali zasady w ogóle, wiecie? Naprawdę, po prostu ciężko mi jest teraz podać przykład. Czy czytali więcej niż raz? Na przykład, no, czy w ogóle spróbowali zagrać i zobaczyć, jak to będzie działało, nie? Ale bo ja czy mam. Gra... Czytałem ostatnio w Nofaku do Shade Spire, no bo będziemy prowadzić niedługo turnik na no, kolejny i wyszło no, FAQ 1.4, no, z, z którym przed to, z poprzednim, zdążyłem się zapoznać i liczyłem na samoświadomość naszych graczy. I słuchajcie, pytania, jakie tam były, po prostu były... No, mam zasadę, otwieram podręcznik, nie mogę inaczej zrozumieć. I ktoś zadaje pytanie, czy, czy jednak może być inaczej. Tak? no, nie, ale ja zasadę, więc. Są ludzie, którzy od, od razu wychodzą z mentalnością by to złamać. Jak, jak zrobić tak, żeby to było tak, po mojemu, żeby, żeby było. Ale czy na pewno Masz oczywiście każdy z, chyba z, z naszych słuchaczy grał kiedyś z kimś, kto po prostu yy, robisz cokolwiek jakimkolwiek unitem i ta osoba bierze od ciebie kodeks i czyta, czy na pewno O Jezus, nie no to nie, nie no, to jest głupie, no, twój unit nie powinien mieć takich. Ale możliwości. to jest OP. Tak. Zawsze jest taki, trafi się taki koleś i on będzie robił taki. wszystko po prostu, który będzie, wiesz, żeby, żeby nagiąć jakieś zasady. Z innych zmian, które zapamiętałem z tego faku do herezji, to jest to, że jest takie HQ, które się nazywa Legion Champion. Mhm i dali mu możliwość brania Paragon Blade, bo to był taki HQ, który był totalnie pomijany zazwyczaj, bo to jest taki typowy beatstick. On hmm. nie, nic nie robi, oprócz tego, że dobrze walczy. I dali mu... Paragon Blade to jest jedna z lepszych broni herzyjnych w, w Close Combacie, więc no, robi się bardziej taki grywalny, bo, bo można rzeczywiście z niego zrobić porządnego beatsticka, teraz dając mu tą broń. A ja I właśnie tyle. zauważyłem w tej Tales of Bla Black Label, że muszę... Kupić książkę Prymatów Jaga Taycana. Hmm. Idąc dalej, mamy Designer Notes odnośnie Spectral... Czy co ja gadam, czy tam Spectral... huntów znaczy się. E, mamy pokazane troszeczkę więcej detali, trochę, trochę fajnych zbliżeń, zdjęć. E, modeli, które wychodzą właśnie w Soul Wars 2. Nie, nie, Soul Wars, <laughs> Age of Sigmar 2. I jeszcze w niektóre modele, które będą wychodzić, na przykład mamy tą, jak to gdzieś słyszałem nazwę, Martwą Celestynkę, która tutaj się pojawia. E, którą widać też na końcu układki e, na, na tylnej kładce White Wharf'a e, i mamy po prostu dużo o nich e, takiego jak to się mówi po polsku? No i, jak, lore to po polsku jakby można powiedzieć zawsze mam z tym słowem problem lord? lore po prostu, no wiesz, fluff i tak dalej, nie? tło fabularne tło fabularne, tak mm -hmm. musimy dwoma słowami mówić o, o, o jednym słowie w każdym się mamy bardzo fajnie te e, jednostki przedstawione Trochę jak ktoś zna angielski, oczywiście, to trochę więcej pozna o tych figurkach. Armia jest dosyć ciekawa, no i taki nowy twist na umarlaków, nie? Bardzo dynamiczne te jednostki są, nie są to takie same szkielety, jak kiedyś po prostu stojące i bardzo statyczne szkielety. Tutaj mamy... Yy, ta karoca mi się strasznie podoba, bardzo fajnie, dynamiczna, krzywo tak przyklejona, nie wiem czy on tak jest jako model, czy, czy, czy ktoś ją tak po prostu kreatywnie trochę przykleił, ten Black Coach. Czarny... To było u wampirów kiedyś, w starych fantazjach ale tu jest to w chyba lepiej zrobionym, się wydaje. Znaczy, nie, tamten model to już taki był, wiecie. Wiekowy, nie? Wiekowy, nie? On, on, on miał ten taki oldhammerowy charm po prostu. Nie, nie miał. że tam w środku jakaś trumna z tym, z, z wąpierzem, takim stylizowanym na wiesz, yy, nosferatu, nie? Hmm. Dalej mamy Effic Heavy Metal, metal Masterclass, gdzie mamy pokazywane, jak malować na jakimś takim wyższym poziomie. Bruding na powierzchni. Bruding i edge highlighty tak naprawdę, nie? No bo mamy jeszcze właśnie te mhm. złamanie takiego trochę... Nie, nie chciałbym nazwać tego no metallic metal, ale wydaje mi się, że coś chcieli tutaj coś w ten efekt czerwonego metalu zrobić. No bo jest taka wyraźna linia załamania światła, albo po prostu podkreślić tą krawędź. No i mamy kilka przykładów, że jeżeli ktoś popatrzy tutaj, to może się czegoś nauczyć. I mamy rozbite to na kroki poszczególne przy, jeśli chodzi o głowę Imperial Knighta. Battle Damage na orkowej zbroi, aczkolwiek, e, jeszcze na czarnej zbroi, nie na orkowej. I na białej zbroi też, jak to zrobić, więc mamy właśnie, tak naprawdę, kolory, które e, mogą nas zainteresować. Dalej mamy Battle Report, w którym e, mamy Knighty... Mała skirmiszowa potyczka. Tak, na <śmiech> No wiecie, słuchajcie, słuchajcie, no jest w sumie 2, 4, 6, 8 modeli, ktoś wykorzysta które kosztują około 3,5 tysiąca, chyba nie wiem. No bo Night kosztuje 5 stówek, więc mamy tutaj 1, 2, 3, 2, 2,5. Ten jakiś duży model, ten ta ósemka, co to jest? Bondsman, Fargim, to jest fordżowy Knight. Właśnie, fordżowy, to załóżmy, że jesteś jaka kosztuje. Tu już mamy 3,5. I, I te Helverine, czy tam koniec nazywają. No to jest jakieś 300 zł, powiedzmy pewnie Jakby się chciał kupić same 200. Jest to przypadek, gdzie stół był tańszy niż armia. No, nie zdziwiłbym się, wiesz. I mamy też to właśnie pokazane na tym nowym, przy nowych terenach, które bardziej się skalują do właśnie terenów shadowworrowych, czyli tych wszystkich. Jak one się Sektor mechanikus Sektor Mechanicus, niż do starych, ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Nadal można je wszystkie łączyć. Dla chcącego nic trudnego. Tak, no więcej z różnych wzorów na stole, to nic złego jest, nie? No więc mam Battleport. to sobie przeżyjcie, bo zdjęcia są naprawdę epickie. Wygląda to całkiem fajnie, mimo że gra się wielkimi modelami. Realia są takie, że pewnie większość ludzi by grała i tak na niej pomalowanych, no bo to tak, tak niestety, duże modele ludzi się boją. Ja się boję da malować teraz, jakoś tak. aż, aż nie chcę się za niego zabrać. Dalej mamy zdjęcia z Golden Dimona i tego bardzo fajnie zrobionego ym, giganta, który mi się bardzo podobał, <śmiech> z wyciętym środkiem, trzewiami. Dalej mamy illuminations, faces of war, czyli po prostu, jak mówiłem już na swoim przeglądzie, portrety, no i tylko portrety, ale chodzi o tą właśnie dynamikę twarzy chyba i tak dalej, nie tematyka taka dosyć. Collecting and Painting mamy... to pamięta jak malował armię. Tak, jak malował dużą armię, no i tak mówię, mi się ta kolorystyka tych jego, jak oni się nazywali... Iron Ravens. Iron Ravensów nie podoba, ale to jest kwestia gustu. Takie Nie. pomieszanie troszkę, tak troszkę. Za dużo, że... za pstrokaci są. Ee, na siłę no, po prostu jest tak no, no, no. Znaczy są bardzo ładnie pomalowani technicznie. Nie, technicznie tak? są spoko, ale tak jak mówisz. No i na, na to wszystko jest karkomania Raven że to są Renrewie. No okej, okay, no pewnie we flafie można wytłumaczyć coś takiego. Zresztą jeżeli to jest w Dwarfie, to można uznać, że to jest kanoniczne, że jest taki trzapter, tak? Nie czyno, no, GW zawsze mówi, że jaki, jaki czaprym myślisz taki jest, nie? Do pewnego stopnia. Jeśli podłączysz go pod coś jakiś e, właśnie. E, no i coś, co mi się bardzo podoba, osobiście. Ładnie e, pomalowana gwardia. Bardzo ładnie, bardzo fajnie militarystycznie, nie żadne kolorowe, piaskowe kolorki. E, natomiast bardzo militarystycznie, dużo battle damage'u, ale nie bez przesady. E, dużo obdrapań i tak dalej, świetnie to wygląda. No i co? Mamy. Archons Legion i ogromna czyjaś armia Rika Turnera, znaczy się armia chaosu, <coughs> demonów i w ogóle. To, to dopiero jest pstrokaty. Yy, no demonów musiał. musiał chłopak. No, no to... trochę musiał z kwadratów na kółeczka przerobić. No trochę tak. Nie? Bo widać, że duże modeli to są starsi Chaos Warriors, tak? Też. A ja, nawet są tak ustawieni, jak, jak kiedyś się ustawiało, nie? Mhm. Jak szeregu... weźmiesz pięciu kolesi na tydzień, nawet. Sorry, to... ja moje elfy też będę w szeregu ustawiał. Ale to masz na kwadratowych je robisz, nie? Nie, nie? już nie. Okay. No, e, co tam mamy dalej? Dalej mamy kolektyw, na no W ogóle dźwięk... śmiesznie, że, bo są te... Y, widzę, że, że są, jest trzech a, Archeonów tej armii. Tylko po konwertowaniu jakoś, tak? Nie, nie. Jest model na piechotę, model na koniu i ten model na tym wielkim stworze. Mhm. ten z End Times. Mhm. I nie wiem, czy to nie jest pierwszy model w ogóle. Taki jeszcze bardzo oldhammerowy, mhm. ale mogę się mylić. Te poznaję na pewno. Dalej mamy Terror 4 Warlords i tak naprawdę kalkę tego, co ja będę miał w swojej armii, czyli mamy 6 e mamy 3, y, 2 Stonehorny, y, czy dwa Tandertaski, 1 Stonehorn, no ja będę miał jeszcze jednego Stonehorna, nie będę miał Giganta, ale będę miał też Mornfangów od Groma. Y, no i powiem szczerze, że fajnie te modele się prezentują, fajnie ta armia się prezentuje i chciałbym mieć to w swojej gablotce. Niedługo, <śmiech> więc będę, będę, będę działał. Będę robił śnieg na podstawie. Tak, tak, będę robił śnieg, tylko chcę zrobić tak, że najpierw zrobię wszystkie podstawki, robię tak bardzo prosty piaseczek z kawałkiem korka, jako skałkę. A później, jak już będę miał wszystko pomalowane, to wtedy narobię śnieg i narobię tych trawek. Przepraszam, robię trawek, a dopiero później narobię śniegu. no bo trawką musi być pod śniegiem, nie? Ale chcę znaleźć idealny sposób, więc będę pewnie testował. Znaczy tak, nie? Czy kiedykolwiek widziałeś zimę, ale trawy nie widać pod śniegu? No nie, ale są. Ja wiem, że u nich widać. Tutaj ale fajnie no... to wygląda. Czy wiesz? Okay, no realizm tworczość, tak czy nie, nie twórczość, tylko po prostu wygląd. Chciałbym, żeby po prostu było coś tam właśnie kontrastowało, troszeczkę, przebijało tą biel, no bo e, albo nie pokryje całego piachu tym, tym też Przecież może być lesenny śnieg, który już topnie taki odsłania. Przykład, to. Coś takiego, ja na, na pewno nie chcę zrobić tyle śniego oni tutaj mają. Musisz dwie strony flafu na podstawki popisać. <laughs> I wtedy też szwagier da ci je zrobić. <laughs> Pozwoli. Na pewno będę chciał jeszcze. mam matę zimową, co jest bardzo fajne, bo mam jeszcze od Playmat chyba matę y, zimową i od Urban, urban matsów mam 2. W sumie, więc będę chciał porobić takie skałki, jak tutaj są, żeby. No jakbym chciał zagrać, postawić ich na stole, to będą, będzie coś tam się działo. będą się bić z moimi elfami z samkastami. Na przykład. Nie? Na przykład. Nurglici, e, Nurglici Magotki, i. A, jedna rzecz, która mnie bardzo cieszy, że ten czar jest właśnie... ich, Oni mogą go wykorzystywać, to przy nich pokazane. Zajebista gęba. <grym> e, Nurglici... E, tutaj, tutaj właśnie mamy to dziwne, że to jest armia dobra, nie? I mamy tutaj Sygmarytów i mamy tutaj... E, Elfy? Nie wiem, co to jest właściwie. Dark Elfy tak, tak, tak bo to wszystko jest teraz Grand Alliance Order. Hmm. Ciemne Elfy z Realm of Darkness. Z drukari. No nie, oni w Sigmarze inaczej się nazywają, no, ale w każdym razie oni są sprzymierzeni z, Do z Sigmariem. Of Kane, nie? Do Throws of Cain. Tak, tak. Malerion i tak dalej. Mieliśmy, no... mi, mieliśmy młotek, ten tornado młotków, mamy... E, nawałnice Mieczy. nawałnicę Mieczy, nie? Ty, tytuł książki Pana Martina. No dobra. to tam... I za zagłady. Dalej mamy Terror Wars, dalej mamy oni sobie y, zagrali tutaj grę na czterech i mamy pokazany scenariusz, który zagrali. Więc to jest bardzo fajnie wygląda cztery duże armie, czy duże cztery armie po prostu już wystawione na stół i gotowe do walki, więc możemy się spodziewać, że niedługo pewnie.. Y, wezmą się coś innego. Może to w... jest chyba roczna sprawa, wiesz, że przez rok rozbudowują Nie wiem jak długo inputu, to więc... robią. Fajnie by było, gdyby teraz i byłoby tak w czas, gdyby zaczęli robić kiltimy na przykład. I co odcinek? Na pewno będzie oddzielna rubryka, Sari. Na mhm. pewno cały następny wide work będzie poświęcony kiltimom i powiemy pewno. jeszcze więcej, bo teraz powiemy tak wstępnie, tak. tak. Dalej mamy Blanchicu oczywiście i to jest pierwszy Blanchicu, który mi się średnio podoba. Nie mój klimat, nie moje takie fantazy jakieś dziwne. dziwne, nie, nie podoba mi się to. Ale no to nie jest blancha, tylko to jest jakiegoś gostka, więc akolity. Akulity tego siebie, tak, dokładnie. E, no i dalej mamy e, misję do Warhammer Questa, e, jakieś e, zasady. E, I mamy tutaj te fajne konwersje. E, I fajne malowania i fajne z mal... stormcastów. stormcastów. Tak, <coughs> dokładnie. Więc to fajnie wygląda, to e, tutaj możecie sobie zobaczyć. Wszystko widać, e, jeśli już chacie jeśli zdjęć z White Warfa, to możecie zajrzeć na mój stream, e, na którym po prostu przeglądałem go już w tak wystarczająco dobrej jakości, żeby... Na, na forczanie robili screenshoty z niego niestety będę musiał coś o tym pomyśleć jak to zrobić bo to było trochę słabe Hmm. No, ale 2000 wyświetleń się wbiło. wbiło. <głos> Nieważne jakim y, sposobem, nie? Dalej mamy Paint Splatter, który jest dosyć ubogi, bo mam tylko jedną stronę. Night Huntów. no ale to tutaj nie ma zbyt dużo do malowania. Znaczy, bo... ja, jak używać nowych technicznych farb, tak? Tak naprawdę. tak naprawdę, no, dokładnie. No i to wszystko, to jest to wszystko w Nowej Ale to... mamy polski akcent tak. w modelach czytelników. Tak. Mamy Nighta, który na pierwszy rzut oka wygląda na nurglowego, bo jest zielony mm -hmm. i zardzewiały, ale z Dark tego Macandus. co nazwa mówi. No to jest Questor Mechanicus Night Warden. Questor Mechanicus to jest chyba nie chaosowy. Z tego co mówiła. No widzę, że jest głowa Forge'a. No właśnie. One, Więc jest to lojalistyczny, tylko to... po prostu zielony i bardzo A, nadpsuty. No słuchaj, czy masz gdzieś ikonę Nurgla albo nie. Gwiazdy, gwiazdy chaosu. Natomiast jest ikona mechanikum, na przykład. No faktycznie. Więc wygląda na to, że to jest lojalistyczny, tylko no. Za super nie, nie utrzymywali go w dobrej kondycji. No tak? gdzieś jest na dużej dłuższej potyczce. Na i... przykład. Się, A to dla kontrastu mamy też modele od Amy Snacks z yy, Hearts Champions, drużyna 6 Spire, mm. które są tak dosyć prosto pomalowane, powiedziałbym, taki entry tak. level trochę. No to nie? już kiedyś mówiłem, że na tych, w, te, w, tej, w tym dziale pojawiają się niekoniecznie super pomalowane modele. Prostu, ale ale różnorodne. Tak, to jest dużo różnorodności. No mamy tutaj model, który jest naprawdę masterclass moim zdaniem, bo ilość technik, mamy popękaną farbę od, na, na kolenikarzu, mamy, po, mamy pościelaną farbę, więc na pewno była jakoś tutaj jakaś sól czy coś w tym stylu. Rdzena. Tu znowu, znowu mamy popękane. mamy masę pigmentów, mamy... Masę przetarć i tak dalej. Są to proste techniki, ale jednak użyte wszystkie razem bardzo sprytnie i wygląda to. Ja no już jest bardziej modelarz niż, niż wargamingowie. No i nogi przede jest? wszystkim. Te nogi są tak fantastycznie brudne w ogóle. To nie jest piasek, który każdy z nas robi. Nie mhm. wiem, czy to jest po prostu soda czy Soda czy zabarwiona po prostu później, nie? Mhm. Wygląda epicko. No i bardzo fajne jeszcze jest ten, ten, ten jak się nazywa? magot Lord, tak? Jak on się nazywa? Nurgle, no w nie wiem. Ten koleś, którego właśnie teraz widzicie, bo to, to może wrzucimy z bo nie, ciężko mi jest go określić. No dobra, to by było wszystko z White Dwarf, Zerknijmy sobie teraz na... Pogadamy sobie kilka o Kill Teamie. Już za chwilę omówimy, przynajmniej wstępnie, bo na pewno następny odcinek może zrobił na temat odcinka z tego, mhm. a teraz Wam powiemy wstępnie, co to jest Kill Team i dlaczego, naszym zdaniem, warto się w niego wkręcić. Dokładnie. No i drodzy. Kiedyś była sobie taka gra jak Kill Team, która wyszła w piątej edycji, Czwartej edycji? W rulebooku, na końcu rulebooka była, okay. był zestaw zasad. Zestaw zasad jak budować małą armię, budować małą. te małe, Zagrać małe na dział. małą liczbę modeli. E, okazało się to strzałem w dziesiątkę. Wyszedł do tego dodatek City Fight, który mówił jak e, mamy się zachowywać się w terenie mocno i gęsto zabudowanym. Były tam zasady... Były budynki odnoś... do których można wejść, do których nie można wejść, By... zamknięte. Dokładnie. Były zasady, jak wchodzić, wskakiwać na budynki, jak zeskakiwać w budynku, co więcej, były zasady, jak przeskakiwać między piętrem a piętrem i były zasady... Że można spaść. Że można spaść i co się dzieje i, i, i, i na jakiej zasadzie się to dzieje i w sumie tak sobie żyliśmy do, przez piątą, szóstą edycję. No nie, w szóstej już oddzielny wyszedł. W szóstej wyszedł PDF, który chyba można było za darmo pobrać mhm. i to był Kill Team. W siódmej edycji natomiast Był wyszło całe box. pudełko. Cały box wyszedł. No, Z tak. oddzielnym, króciutkim, bo tam chyba 16 stron, rulebookiem. Tak jest. Tylko, że rulebook wymagał, żebyśmy mieli też rulebook do siódmej edycji Warhammera 40000 i kodeks armii, którą będziemy chcieli grać. Tak jest. Bo jednostki brało się na zasadzie takiej, że bierzemy tak jak jest w kodeksie dany unit, mhm. I traktujemy każdy model oddzielnie, że deployują się już niezależnie od siebie i mogą każdy robi swoje. Jakby, tak? Nie pamiętam teraz tylko, czy trzeba było wziąć 10 Gwardzistów, skoro 10 gwardzistów. Jeżeli to był minimalny rozmiar w kodeksie, to tak. Tak właśnie się wydaje. Tak, 5 tak? Marine. Więc trzeba było tak sobie działać. I też był osobny boks, który tam tam, w podstawce był tał i Gwardia chyba? Nie, tał i Marini tały A okej, okay, faktycznie Raven Nawet byli na okładce Raven tak, tak, tak, i tak, to przeszło do obecnej edycji Aha. Kill gdzie też no, no, na okładce racja. jest Raven Racja, racja. Więc mieliśmy y, ten mały boksik który był y, tak, takimi krótkimi zasadami. Później nagle, y, zanim jeszcze wyszła ósma edycja, pojawił się Shadow War Armageddon, który był jakąś takim rehaszem ruchu... Nekromundy. Rehaszem Nekromundy, pomieszaniem tak ni to Nekromunda, ni to, necromunda, ni to Kill Team takie coś pomiędzy. E, okazał się strzałem w dziesiątkę, bo wyszły jeszcze fajne tereny, te cały sektor me me mechanikum, tak? To się mm -hmm. nazywa? Pudełko było świetnym dealem, bo tam były tereny, były modele, był rulebook i tak dalej hmm. i wszystko to wychodziło taniej niż jakbyśmy to kupili oddzielnie. No, tak ta, ta jest z reguły cel, nie? I nawet wyprzedało się, że, że, że, że, że musieli szybko dodrukowywać rulebooki, bo ludzie chcieli kupić, a nie było sprzedaży. Tak, bo to taki dobry deal, że nawet jeśli byśmy odrzucali te modele, które spokojnie możemy kupić na Allegro, bo to były pudełka zwykłych kolesi, tam były orki i skałci, tak? To, że pamiętam? Tak, w, tak. W, w, w, w i ten rollbook, jeśli chodzi o zasady armii, zawierał tylko orków i tylko skautów ten tak, w tym pudełku. Tak. Natomiast ten, który wyszedł potem dodrukowany, już zawierał wszystkie armie, tak, Które były, oczywiście można było sobie PDF-a darmowego pobrać, ale tam było wszystko zbiorczo w druku. Tak. Co było trochę denerwujące, bo kupujesz podręcznik, kupujesz podstawkę, i nagle okazuje się, że trzy miesiące, cztery miesiące później twój podręcznik jest nieaktualny. Bo już lepiej. Bo Wiesz, nikt ci nie broni z no ale... PDF-a i używać podręcznika. Tak? Dla pełności, no trochę to, to było irytujące, że nie zmienili zasad, a dorzucili parę stron. W Karmiciadzie tam mogliśmy sobie właśnie grać, też brać yy, podstawową, jednostkę, podstawową jednostkę piechoty, którą my po prostu robiliśmy sobie z niej. Nie... Tylko, że tam już kupowałeś per model. Tam były zupełnie inne, tak. bo miałeś tysiąc punktów do dyspozycji i na przykład chaosowy Gunner, który. Hmm. Wziąć heavy bolter kosztował 130 punktów. Zupełnie z... inne wartości. Niż wartości. Mają Można mu było dokupować później upgrade'y na przykład tak. c, y, celownik laserowy, albo lunetę. Albo, albo cloak czyli ten tak. płaszczyk tak, mm -hmm. kamuflujący. Także kustomizacja była dużo dalej idąca w Shadow Warze. I te modele niekoniecznie miały przełożenie potem na 40. Czyli dokładnie, nie miały przełożenia. E, dokładnie. No, zależy, jakie wyposażyły, bo mogłeś tak wyposażyć, żeby można było tego unitu użyć mhm. w 40, ale można było tak też zrobić, że to nie było użyteczne w 40. I to pewnie e, no miało, zaważyło na procesie decyzyjnym GW przy robieniu tego nowego kiltim. Tak. I nowy kiltim, który wyszedł teraz, czy który wyjdzie właściwie, bo no, jeszcze w tą dnia. sobotę dopiero się pojawi e, pod, koniec, pod koniec lipca, e, będzie systemem, który przede wszystkim używa. Data slate'ów? Które są kopią i wklej prawie identyczne do kodeksów 8 edycji. Do kodeksów 8 edycji. Eee, punkty, wartości punktowe mają zbieżne z tego co kojarzę z wartościami punktowymi w. Nie do końca. W 41? Nie, nie? nie do końca, bo na przykład jak masz rewersów. Mhm. I możesz wziąć graf shoot, czyli te takie mm. do, dodatki do plecaka, mm. które w pełnej 40 dają deep strike, mm. a w kiltimie dają to, że jak spada, to nigdy nie jest zraniony przez to, a że spada. wartości punktowe. Zaraz do tego dojdę. Okay, po pierwsze, że a. robią co innego, bo jak spada, to nie będzie ranny i jeżeli spada na inny model, to i tak spadnie w calu od tego modelu. Aha. I w pełnej 40, bodajże 5 punktów per model kosztuje mm. ten graf shoot, a tutaj kosztuje 1 punkt. O, okej. Okay. I tutaj też możesz brać pojedyncze modele, nie musisz na przykład tak, pięciu możesz. intercesorów, mhm. tylko możesz jednego intercesora, a maksymalnie chyba. No tak, właśnie, pięciu. bo mamy tutaj podane koszty za model, a nie za oddział na przykład, tak, jest. tak, jak, tak jak było. I, jest, I ile może być ich maksymalnie w twoim klitimie? Tak. Na przykład sierżant intercesorów maksymalnie możesz mieć jednego w swoim Prostu. Sierżant mhm. taktikali maksymalnie możesz mieć jednego. No ma do masz przeważnie maksymalnie dwóch, mhm. a zwyklaków, tak jak intercesor, czy tactical marine, czy chaos bez marine, limity. masz bez limitu. I super. Znaczy w limicie, w limicie, który jest założony w rulesach, no tak tak, ale możesz zrobić prostu od 5 do 20 to jest ogólny limit w Kilkimie, mhm. a jeżeli grasz kampanię, czyli Narrative Play, mhm. to y, zaczynasz z 12 i potem ci się może mhm. rozrosnąć. No dobra, ale teraz tak, zastanówmy się chwilę, bo może nie zastanówmy, bo my to może wiemy. Czym jest Kiltim dla osoby, która zupełnie wcześniej ani nie znała Kiltima, ani nie znała Shadow Wara, ani nie znała. 40? Nie, no 40. Po... 40 się zna, tak? I zakładamy, że ma armię? Za, z, z, zakładamy, że teraz ma 40, zaczęła grać 40, kupiła sobie z boksa 8 edycji i nagle wychodzi Kiltim. I po co miałaby teraz kupować boxa do Kiltima, albo po co miałaby się zainteresować Kiltimem? Bo GW bardzo potrzebuje Twoich pieniędzy. To znaczy, tak, <laughs> jeżeli, <laughs> jeżeli założymy, że jestem graczem, który ma starter do 8 edycji, mm. ma tych Dead i mm. Primarisów pomalowanych. to yy, no Jeżeli bym chciał wejść w Mechanikum albo Jean to wtedy mm. opłaca się kupić tego mm. boksa, bo to jest w tym nowym boksie Kill Team. Mechanikum i Jean yy, Stealer Cult. Natomiast jeżeli nie chciałbym wchodzić w tę armię, natomiast yy, chciałbym moimi armiami istniejącymi mm. zagrać w Kill Team, to wystarczy, że kupię Rulebook, który można kupić oddzielnie. Mm. Dokładnie ja tak robię. Yy, I z tych modeli można złożyć Kill Teamy. Można z Pokswalkerów y, i Dead Guardów, Plague Marinów? Można. A drugi można z intercesorów i chyba tylko intercesorów, tak. Jedyna rzecz, która była w Dark Imperium, która jest użyteczna w Kill Teamie. A nie było? Nie, było w Dark Imperium, Rewersi wyszli troszkę później. Okej, no ale można. W każdym razie, Kill jest ogólnie spotyczką na małe ilości punktowe, na małe ilości modeli na stole? Limit to jest 100 punktów, tylko tak jak mówiliśmy, punkty są troszkę inne niż w pełnej 40. Natomiast y, nie, są, nie są to duże armie, nie są to, y, nie ma tam żadnych ciężkich pojazdów, bo nawet w starych kilkimach, żeśmy sobie tutaj rozmawiali. Można było mieć pojazdy, ale na przykład była wartość punktowa, czy no wartość ograniczona ich do e, wartości pancerza, 33, 33 punkty sumaryczne wartości pancerza przód, przód bok, tył. Przód, bok tył, tak kiedyś się to liczyło w... Czyli rajno mógł być, a na przykład już Predator chyba nie. Tak, ale jakiś Wave Serpent mógł mieć, bo on tam bo mhm. orkowy trak mógł być, bo miał na 10, wszędzie. I ten taki mały transporter tałów chyba też... I zazwyczaj mieć, się to sprowadzało, tak. że, że tą taką najtańszą opcję transportową... Tak, tak, tak. No to zabrać. tutaj duża różnica jest taka, że tu nie ma w ogóle nie myślę, że nie żaden pojazdu, który, który mógłby spełniać te warunki. W żadnej armii. Znaczy mamy konkretnie wymienione, że na przykład Chaos Marines mogą brać Chaos Marines i yy, kultystów. I, i Guard może brać Plague Marines i Pockswokerów. Mhm. Żadnej innej jednostki. I koniec. No i ogólnie chodzi o to, żeby po prostu sobie pograć. Przede wszystkim na małą ilością jednostek, modeli, które możemy sobie ponadawać im imiona, bo jest ich tak mało. Na przykład, orków nawet będę grał 15 na przykład orkami, czy mniej więcej jak 12. I te postacie z gry na grę, jeśli będziemy grali z tą samą grupą ludzi, co jest zalecane, będą mogły dokonywać rozwoju, czyli na przykład, będą mogły zdobywać umiejętności, rozwijać niektóre skille, awansować wręcz i zdobywać specjalności. Znaczy tak, to jest coś, co przechodzi... Asesment pod koniec miesiąca. Tu tego zastrzeliłeś, brawo. Order Mechanika, która przeszła z poprzedniego, poprzednich killteamów, to są specjaliści i lider, tak? Mhm. Możemy mieć jednego lidera w danym killteamie. Przeważnie to pewnie się będzie robiło sierżanta tym liderem, chociaż może niekoniecznie, bo nie, nie ma takiego przymusu. Natomiast na data danej dane jednostki jest napisane właśnie co może być którą specjalnością. I mhm. Na przykład nie wiem Grot chyba nie może być heavy weapon specialist. No to ma swoje ograniczenia, nie? Każda jednostka typ jednostki ma napisane czym może być. Szkoda, fajnie Więc... by Grot wyglądał z takim dużym gadem tak. jak z tych z... Możemy, z... Z e... możemy wziąć lidera i możemy wziąć trzech specjalistów, a do wyboru klas specjalistów jest chyba 5 albo sześć. Już patrzę. Tego, co pamiętam. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 10 klas. Wow, no to się rozrosło, bo kiedyś mm. było mniej. Tak. W każdym razie bierzemy trzech specjalistów i załóżmy, jeżeli to będzie na przykład y, sniper specialist, mm. to jest taka klasa, z tego co pamiętam, tak. on ma drzewką umiejętności. I jeżeli będziemy podobany, grali w tryb narrative, czyli mm. tam, gdzie się gra kampanię, to z misji na misję, jeżeli spełni odpowiednie warunki, to będzie on ma drzewko umiejętności, czyli ma umiejętności pierwszego levelu. Zazwyczaj są chyba dwie. Jedna. E, <coughs> na pierwszego znaczy, to jest jeden. bazowa. Tak. Ta, bazowa, która ma jakieś specjalisty. Potem, jak raz awansuje to na dwie? level drugi, to wybiera sobie jedną z dwóch. Na level trzeci, znowu z tego drzewka sobie mhm. bierze już mhm. z tam, skąd wziął. I jeszcze na następnym levelu, może dowolną inną też. Tak, czyli, czyli jak graliście w nowe X-komy. To jak awansują wam żołnierze, to to wygląda podobnie. W diablo też się tak, tak, to wszędzie tak wygląda. W grach, które mają jakiś w miarę ograniczony rozwój. Dodatkowo do tego wszystkiego nasza, yy, nasz klitin, no bo ciężko już to mówić o bandzie, to jest po prostu nasz i ma swoje spe specjalności. może mieć specjalności pod kątem e, jakichś specjalnych umiejętności, czyli, tak jakby e, przy, przy, na przykładzie Space Marine, jest to przy, przysięga momentu, off of moment, czyli przed walką z reguły Space Marine składali taką przysięgę. E, I mamy 10 możliwości do wyboru i możemy sobie to albo wylosować, albo wybrać. Proponowałbym osobiście, żebyśmy zawsze wybierali takie rzeczy, bo to wtedy macie totalną kontrolę nad tym, co wasz oddział robi i e, moim zdaniem jest się lepiej z nim identyfikować, po prostu kiedy sobie to wybierzemy, a nie po prostu kostka nam powie. Dodatkowo mamy 10 też możliwości jakiegoś takiego... E, Tła fabularnego za naszymi kolesiami, skąd oni się wzięli, co to są za kolesie i skąd się, e, dlaczego teraz będą robić to, co robią. No i mamy też takie e, specjalności oddziału, czyli na przykład tutaj możemy mieć, że są uparci, nie są bardzo dynamiczni, że są. E, a to są rzeczy tylko fabularne, czy mające wpływ na grę? Mają, bo no na przykład, e, jeżeli są, jeżeli oddział jest stubborn, to masz na przykład, e, no matter the cost, this squad will not take a step back from the fall. E, o, czyli fabularne, czyli. Hmm. No właśnie, tak mi się wydaje, że to jest tylko flafowa rubryka. Okay. No to możliwe, że tylko fluffowy, No Właśnie, nie? bo wspomnieliśmy o narrative play, mamy tutaj hmm. trzy tryby rozgrywki, tak jak w Sigmarze, ta ja w ósmej edycji mamy open play, gdzie tak. y, no oczywiście w granicach rozsądku bierzemy sobie modele i wystawiamy na ten stół kill teamowy, który jest ćwiartką, mniej więcej stołu pełnej 40 tak. i gramy. Mamy narrative play, gdzie już są pewne zasady i jest to pod kampanię, tak? Uh -huh. W narrative play mieści się ta kampania z rozwojem postaci i tak dalej, różne scenariusze, sobie losujemy i tak dalej. No i mamy match Play, gdzie rzeczywiście na te 100 punktów sobie rozpisujemy kill team, przeciwnik rozpisuje kill team i gramy, walczymy. Co jest bardzo fajne jeszcze, w podręczniku przynajmniej, że każda armia, która, która może być użyta jako, w której możemy sobie z, zapożyczyć ten kill team, ma generator imion, który jest bardzo fajny i wygląda to naprawdę... E, pasująco do... do na, przykład, na przykład do wide są mongolskie imiona, no tak, tak, do tak, salamandersów tak. są jakieś takie trochę brzmiące jak ktał, <głos> moim zdaniem. Nie, to, jest, to jest fajna, że ze strony GW że poświęcili te parę stron na rzecz, która ma zero wpływu na mechanikę tak. gry, ale buduje ci background Buduje ci klimat i nawet powiem szczerze, że można to wykorzystać się później przy budowaniu do samej czterdziestki, po prostu jakiegoś sierżanta Sierżantach, to działu sierżantach chcesz zbudować, albo chcesz po prostu zbudować sobie Armię, i chcesz do niej napisać flagr, no to masz już cztery wyznaczniki, które ci mogą nakierować. No to mm -hmm. wrzucasz sobie kostkami i lecisz, tak? Więc jest fajne. E, dodatkowo każda z, e, każdy z Kiltimów będzie miał swoje sześć. E, jak się to nazywa? Kom Jakby stratagemów, coś w stylu stratagemów. Stratagemów, tak. Kart taktycznych to się w Necromulu mm. nazywa, to w 40 -ty to są stratagemy. Co ciekawe, y, stratagemy, które tutaj się znajdują, w, czy te karty mm. taktyczne, tak, które się znajdują w rulebooku. To jest ich tak jak mówisz, sześć chyba mm. na każdą armię. Jeżeli kupujesz pudełko, to masz w tych kartach mm. więcej, chyba mm. o dwa. No to nie wiem plus te rozszerzenia, które będą wychodziły, bo będą wychodziły po, tak. po prostu kiltimy w pudełkach, no. że można kupić gotowy kiltim, gdzie jest na przykład pięciu Space Wolfów, Riverów, jakiś teren do tego i karty do mhm. nich. I w tych kartach też już są y, widać było karty taktyczne, których nie ma w rulebooku. Ale będą karty taktyczne tylko dla Space Wolfów? czy też No dla właśnie sobie... to jest pytanie, czy to bo. są tylko dla danego kiltimu, czy możesz sobie na przykład w formie PDF-a nie, zrobi, nie. Nie? Właś, właściwie no jeszcze Nie, się, spajer... jeszcze, jeszcze nie wiemy, czy to będzie ekskluzowne, czy musisz kupić, żeby używać? Zrobią tak jak pod że zrobię tak jak w Nekromundzie. W Nekromundzie jest tak: kupujesz podstawkę i masz do swoich dogoliatów i do eszerek masz po chyba 8 i 10 kart podstawowych, tych właśnie taktycznych. Jak kupisz boxa sobie Escherek, znaczy, jak kupisz box kart eszerek, tam masz dodatkowe jeszcze karty, mm -hmm. których nie masz w podstawce. I masz też karty dla eszerek i generikowe karty, które możesz użyć dla wszystkich. Więc teraz, żeby mieć wszystkie karty generikowe, musisz kupić wszystkie boxy kart, które są wychodzą dla wszystkich armii żeby mieć wszystkie kategory, okay, ale nadal wydaje mi się, że... No pytanie, czy GW to wywiesi jako pdf tak? Bo to jest coś, co to nie musi mieć formy karty. To możesz mieć wszystkie zbiorczo na jednej kartce A4 mhm. i po prostu mówisz, że w tym momencie tej gry używam tego stratagemu. Tak? Znaczy mówmy się, jeśli tego nie zrobią, to i tak to ludzie będą tak, I tak używać. Dokładnie. No bo nie, nie będę nie... miliarda pudełek kupował. Tak? Tylko po to, żeby użyć, po potencjalnie użyć jednej karty samej. No Więc no jeśli tego nie zrobią, to po prostu e, otworzą lukę dla ludzi, którzy będą to ko kopiować i skaner. No oczywiście. Że tak. Bo i tak ludzie, którzy mają to zrobić, no to, to zrobią, a my no to jest troszkę tak jak obiektywy w Maelstrom of War. Tak? To tak, tak jakbyś miał w bazie, byś miał na przykład tam 30 tych obiektywów, ale możesz dokupić box, gdzie są 5 i tak dalej, i tak dalej. Ale i tak masz je w rulebooku tak? i możesz sobie dodrukować. Masz to nie jest tak jak się Shakespeare, że faktycznie mechanika gry zakłada, że trzymasz karty w ręku, że masz talię, z której dobierasz i tak dalej. To są po prostu rzeczy, które mogą mieć formę karty, mogą mieć formę wydruku, mogą być na twoim tablecie, mm. czy telefonie. Mi i tak bardziej dalej. chodziło o to, że tak jak sprzedają bandy w dełkach, mm. że masz tam bandę orków plus mm -hmm. tak jakieś tam mm. do tego, tak będą robić z tymi kill teamami. Mm -hmm. tak, tak będą robić. Znaczy, tak no, boksowaną, boksowaną drużynę. Tak. Masz drużynę, i jako, jako bonus, no, oczywiście podnoszący cenę tego pudełka, masz jakieś tereny. Absolutnie masz rację, bo to będzie jak, jak, jak, jak Shadespire. bo w każdej bandzie 6 masz karty dla bandy, którą kupujesz, i karty generikowe. Ma, m, ma rację, mieć. Ale mamy tutaj generikowe te taktyczne, nie, one nie są wszystkie pod armię? Nie. Każda armia ma sześć swoich, i no. na końcu gdzieś były chyba było jakieś zbyt Były uniwersalne? Tak się wydaje, że coś było. Zaraz sprawdzę jeszcze, ale jeżeli to jest dla mnie nowość, ale no jeszcze dogłębnie nie czytałem grubułka. Natomiast co Wam chciałem powiedzieć, ciekawostka, że w tym pudełku w podstawce yy, mamy dwa kilt Jeans Cult i mamy Adeptus Mechanicus. Yy, oczywiście. W przypadku mechaników to są y, Rangers i Vanguards chyba to są te dwie podstawowe jednostki mm -hmm. i to są y, wypraski, które możesz mm -hmm. złożyć na tych i na tych. Możesz mm -hmm. pięciu takich, pięciu takich, możesz trzech takich, siedmiu takich, różnie tak. Natomiast y, jeżeli się to wymaksuje i się weźmie najdroższe opcje, najdroższe bronie, to oni chyba osiągają 100 punktów. A Jeansley Jean leży chyba 70. 70 już w samym boksie mm. tym podstawowym jest to widać nakierowane na open play, bo nie są zbalansowane punktowo mm. Mm. te kilt-my. Tak samo te, które mają wieść w dodatkach, na przykład pięciu riverów, yy, nawet jak mają Graffshoot, tam yy, boldgany i tak dalej, to też chyba nie dochodzą do 100 punktów. Więc ciekaw jestem, jak to... jak to. Czy wiesz co, może po prostu będzie się grało na mniejszą ilość punktów, a łatwiej mi było dodać wypraskę z gitary istniejącą już, niż tworzyć nową podstawę. Coś w, tym jest. Coś w tym jest. Bo to, z tego co mi mówili ludzie, to są że... te same wypraski, co kupujesz jako... Ja to, to są dokładnie te same wypraski, jakie tylko masz w To że chyba kolorowy plastik Tak, tylko, że kolorowy plastik Natomiast właśnie, co warto tutaj zauważyć, że jak spojrzycie na data slaty kill teamu czyli co mogą brać intercesorzy, co mogą brać i tak itd., tak tych opcji jest mniej niż w pełnej 40. Mhm. Przykładowo sierżant Death Watch w kodeksie Death Watch do 8 edycji może wziąć Combat Shield. Mhm. Combat Shield nie ma w tym pudełku. Musisz kupić Assault marinów albo coś innego, Vanguard Weteranów i tak dalej. Oni mają Combat Shield, co można przykleić takiemu y, sierżantowi Kill Team'u Death Natomiast on nie ma tej opcji w y, Kill mhm. Dlaczego? Ponieważ w pudełku jak kupisz Death Watch Kill Team nie ma Combat Shielda. Są tylko te opcje, które są w pudełkach. Dlatego na przykład, Tactical Marini mogą wziąć Heavy Bolter albo Missile Launcher. Nie mogą gra w Kanon, nie mogą non, bo to już no byś kupił Devastatorów to to no, okay. Więc jest to troszkę okrojone, pod kątem tego, żebyś nie miał sytuacji, że kupujesz box i nie możesz czegoś zrobić. I nie możesz, nie masz bica, yy, żeby zrobić okay. jakąś broń. No jest to jakieś ograniczenie, no to które... Jakiś to nie... sensu. Ale to też musimy wziąć pod uwagę, że to będą... No trochę się kłóci z jednej strony z tym, że to są wysyłane specjalne jednostki gdzieś do specjalnego zadania, gdzie wtedy mogliby mieć jakąś specjalną broń, ja, ale to nie jest ograniczone, bo zawsze może być dodatek, y, jakieś specjalne teamy albo cokolwiek co to zasady rozszerzające. Mamy do samej kromody wyszły już dwa Gangwory, więc dlaczego miałoby tutaj to coś no niewiele. No, zapowiadają, że to będzie żywy system, tak jak Shadespire, że będą turnieje do niego i tak dalej, i tak dalej. No wydaje mi się, że inwestycje zrobili do niego większą niż do Shadow Wara, Bo przy Shadow Warze chyba też obiecywali, ale. W Shadow Warze ja mam wrażenie, że oni bardzo tak badali teren, tak. Pod, i, I chyba pod zdziwili się, rzeczy. jaka pozytywna reakcja była. Hmm. I dlatego takie... poszedł development w Kilty. Tak, dlatego porzucili to, bo puścili nekromundę później. Mhm. Mhm. Także, my na pewno będziemy szokować swoje bandy. No wiem, że bandy, kiltimę. <śmiech> trzeba się przyzwyczaić. Kiltim Ultrasowy już mam gotowy, bo po prostu biorę z gotowych modeli z półeczki. Kill Team tak. Kiltim Worldbearersowy mam prawie gotowy, bo to są modele, które używają do Shadow War. Tylko muszę jednego kultystę domalować, żeby mieć to okrągłe 100 punktów. Zły inny. wyznawca chaosu Przemek. I Marcin. Alojzy. Przepku! Ku chwale Bogów! Czekaj, Marcin, przeładuje bolter. Ty od czego jest ta śrubka? A nie wiem, wypierdol. Ja muszę tak. No, także na pewno no na. Jesteśmy ten... za Słuchajcie, no ja tak, biorę czwartkę Moonbase Klajsu z tej tekturki. Kładę. Kładę budynki, A które niedawno dobry skończyłem. Dobrocznik byłby, jak już byś skończył, że bierzesz czwartkę i to na tym skończyłem. <laughs> tak. Biorę czwartkę, Klaysusa, na nią kładę budynki, które ostatnio skończyłem, można je ciasno zestawić na tej ćwiartce, tak? Że będzie. robimy taki... układki z czegoś. Dokładnie. Biorę dwa kiltimy można grać. Jestem bardzo zadowolony z takiej opcji, że tylko rulbuka kupuję. To w końcu te parę tysięcy punktów Space Manu się da coś sprzedać. Tak. ale będziesz kiltimów budował. <laughs> no tak ja na pewno będę budował Kill team ze swoich e, tał, bo bardzo mi się podoba właśnie ten militarystyczny wygląd tał i który, który zrobiłem i będzie tam bardzo pasowało, więc będzie, na pewno. No i Orki oczywiście, no bo <śmiech> nie będę ukrywał, że nie mogę się już doczekać, żeby nimi zagrać. Mam gdzieś komandosów nawet niepomalowanych. Kiedy, kiedy w ogóle Kodeks wychodzi Orków? Bo on miał jakoś teraz na wakacje. Na dniach tak... chyba nawet, niedługo. Nie, nie, nie na dniach. Miał wejść, ma, ma być do. sierpnia? Do sierpnia miał wyjść, więc jest szansa, że jak wyjdzie Kill Team teraz, z tydzień Kill Teama i będzie pre-order. Ja tak liczę. Albo, pewnie, znając moje szczęście, to będą te Space Wolvesy najpierw. A to nie wyjdzie tak, że... Właśnie, bo jak wychodzą... to było? Dwa naraz? Nie, no wyjdzie, wyjdzie, wyjdzie, nie. Wyjdzie. Mogę... pewnie, Wiesz, dlaczego pewnie wyjdą dwa naraz? Mhm. Bo te zapowiedziane dwa pierwsze dodatki do Kill Teamu to są Space Wolvesi mhm. i Orki. A może być, no. no. Masz rację. Masz rację, że to może być połączona, po, połączony release. Patrzcie, wychodzi armia do czterdziestki, w edycji i przy okazji boksik do No, Nie jest głupie. Ja, czy ja na pewno będę kupował boks do tych armii, którymi będę chciał zagrać w Kiltima, czyli do necronów, nekron, do, tak. do tau i do orków, dlatego, że będą, będziesz miał te tokeny specjalne dla nich, które się no, wystawiają. Tak, będą... że tam, który jest ready, który tam szarżował i tak Tak, wszystko. no ale podejrzewam, że będą... No to można tak... sobie zaproksować czymkolwiek, koskami nawet, że czerwone, czerwone koski to jest ready. znasz mnie, nie. Bo to musi być legitimate product i to musi wyglądać Musi jakby. być ten kawałek tekturki z grafiką za 300 zł. <głos> tak jest. <głos> nie, ja nie, ja osobiście powiem szczerze, że jeszcze nie, jeszcze nie widziałem projektów, tokenów na przykład do Shadow Wara, które byłyby robione przez firmę trzecią, które mi się podobały bardziej niż GW. Po prostu. Zawsze to jest jakaś kupa po prostu, którą ludzie robią i rzadko kiedy... Jeśli widzę, to gdzieś ze Stanów i musiałbym kupić zestaw za 15 dolców i zapłacić 40, zł, 40 dolców przesyłki. Do Polski, no więc wiesz, to jest, to jest bzdura jakaś. Nieważ w każdym razie, możecie się na kanale spodziewać, że na pewno będziemy robić rozgrywki, ponieważ to są rozgrywki szybkie, łatwe i przyjemne. Um, może nie te pierwsze, zupełnie <grywki> kiedy będziemy się przypominać sobie zasady. Ale... Uczyć się zasad. Uczyć się zasad, co prawda nie są one aż tak bardzo różne. Natomiast będzie jakiś tam próg, próg nauki, mhm. więc na pewno będziemy robić jakieś spotkania, bo to jest na tyle prosty system i szybkie rozgrywki. Gracze, którzy ogarniają, potrafią w pół godziny zagrać jedną, jeden tak. mecz. No tak jak Sześćpajot, nie no. Tak szaj e, Więc y, będziemy, sobie, będziemy się bawić, więc, y, oczekujcie materiałów. Sądzę, że przy nagrywaniu odcinka jesteśmy w stanie zagrać jedną grę. Może. Może nam się to uda. Kiedyś. <gry> no dobra, słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania odnośnie, odnośnie kiltima to, to walczcie, albo czekajcie na więcej informacji od Games Workshop'u, które pojawią się już niedługo. E, a my teraz robimy małą przerwę, łapiemy oddech. E, będziecie mieli słowo od naszego sponsora, od Kromlecha. I widzimy się zaraz na przeglądzie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 Wszystkie te i inne zajefajne bitsy znajdziecie u Kromlecha pod żywicznym ogledem. Towar najwyższej jakości. Na czas. Na pewno. Oficjalna strona producenta to kromlech.eu. Oficjalny sklep? bitsofwar.com Musimy uważać na wyznawców chaosu oraz się patrzmy również zaopoczujących się u Kromlecha. Nie chcemy kolejnego amagellonu na ten W tej sekcji porozmawiamy sobie o trzech już ostatnich Legionach. Eee, tym razem z zdradzieckich Legionach. Eee, zaczniemy sobie od chyba jednego z ważniejszych Legionów w ogólnie całym flafie Warhammerowym, czyli eee, synów Horusa, wcześniej nazwanych Luna Wolves, tak się oryginalnie nazywali. Eee, oryginalne logo to był taki wyjący wilk. wilk. No do księżyca. Do księżyca. Eee, zbroje <śmiech> mieli biało-czarne, jeśli się nie mylę. Tak. Białe z czarnymi trimami. Potem zostali, jak y, Horus został mianowany y, warmasterem przez... Wojmistrzem. Tak, Marszałek Horus. No. <laughs> Ta, takie tłumaczenie też jest, tak? Marszałek, no. Marsza a marszałek albo Marszałek Wojny czy coś w tym stylu. No bo i, i jest słowo Wojmistrz takie, takie w sensie używane? Ma bo sens. Jest? Ma sens, wiem, miałem. Znaczy, no to make, made up word. Mm -hmm. tak, naszy, naszy All ten. Yy, nasz język jest mniej elastyczny w tym kontekście, jeży, w porównaniu do.. No nowoczesny, nowoczesny. Bo z, jak, masz, jak masz staro polskie słowa, to były bardziej wydaje mi się, takie. Mm. Elastyczne, elastyczne językowo. Dobra, ale po przemianowaniu na synów Horusa yy, poszli w taki kolorystykę, taki morski zielony, zielono niebieski taki sylgi. To ma coś związek z planetą Ktonia, z której pochodzą, tylko już nie pamiętam o co chodzi, czy tam morza miały ten kolor czy coś takiego. Być może tak było, ale jak już przy tym jesteśmy, yy, Horus został znaleziony na Ktoni, tak? yy, gdzie jak większość Primarchów przy, yy, uporządkował i podporządkował sobie społeczeństwo i yy, tam troszeczkę jak na Nostramo były, yy, była kultura gangów, także ja sobie zawsze ich wizualizowałem jakbyś miał całą planetę, gdzie rządzą Goliaci z Gromundy. Mm -hmm. E, takie klimaty e, i dużo, e, przez to, że wiadomo, część rekrutów z część rekrutów będzie e, z, z tego świata, gdzie odkryto Primarchę, e, to oni dużo tych takich gangowych e, elementów i zwyczajów przenieśli też do, m, bezpośrednio do, do swojego Legionu. Oczywiście Horus był pierwszym odnalezionym e, synem Imperatora i e, przez to miał też największy jakby z nim kontakt. W sensie, że dużo, dużo <grym> razem walczyli przede wszystkim z orkami jest kilka opowiadań, gdzie właśnie Horus tam ratuje życie Imperatorowi albo vice versa, zresztą miało to miejsce w tej Wielka Bitwa z orkami. Ulanor? Tak. Na Ulanorze... Ulanor znany później jako Armageddon. Mageddon. Tak, teleportująca się planeta, kolejna perełka w Flafu. Ale nie, oni chyba jej nie, nie teleportowali, tylko ją... E, ...wielkie silniki warp no. zamontowali tak. i ją prze, przesunęli gdzie indziej. Mhm. Mechanikum. To jeszcze to tak. jeszcze lepsza <laughs> perełka popularna. Oni rzucili łańcuch, zbudowali taki łańcuch, który wyciemnęli z drugiej planety i po prostu zaczęli... Tor, tor, tor, tor, tor, tor, tor, tor. Nie, nie. Wmówili wszystkim orkom, że ta planeta jest gdzie indziej, orki to uwierzyły. Zmienili im trajektorię. O, I, się pojawiła. Ja tu byłby dobrym mainfack tak orko bo po prostu wmawiasz coś. Bierzesz kilku jakichś, wiesz, wordboyów, wmawiasz im coś i... I, się, i się dzieje po prostu. Wiele. Dobra, kontynuuj, bo, bo yy, także yy, tam yy, bliskość do imperatora też sprawiła, że yy, Legion miał.. M, może stawać w szranki, jeżeli chodzi o dupków. Z Emperor's Children i World Bearers, bo goście. Mieli... Wysokie nie mniemanie o sobie. Tak, bardzo. No, i, i... Ale też byli brutalnie skuteczni w walce. Nie, nie no to wiesz, każdy Marine, tak? Nawet, nawet drukowany. Byli dupkowaty wyjątkowo i do... dobrzy w tym. Tak, e jeżeli chodzi o zasady, to e w 30 mają tak zwany Edge of the Spear. I e to jest przerzut jedynek, jeżeli coś wychodzi z rezerwy więc jak wyrzucisz jedynkę, to możesz sobie ją przerzucić. E, mają Bitter Pride, czyli e, nie mogą e, używać m, różnych takich zasad e, Warlord Traitów z m, Allies, hmm. bo uważają się właśnie, że są lepsi i przykład jakaś salamandra im nie będzie rozkazywać, hmm. więc e, jakby nie działają Warlord Traity, Allied Detachmentów na nich. I mają bardzo dwie fajne zasady, które jakby cementują ich skuteczność właśnie w walce, jeżeli chodzi o walki na bliskim dystansie. Merciless Fighters to jest tak, że jeżeli Twoich gości jest więcej niż gości przeciwnika, to na, po zakończeniu kombatu na okay. inicjatywie jedynce Twoi goście mogą mi jeszcze jeden atak wykonać. Ok. Dodatkowo. Mhm. I druga Dev Dealers to jeżeli strzelasz y, maksymalnie w 12 calach z pistoletów, assault weapons albo coś co ma rapid fire, to podnosisz sobie Ballistic Skill o jedno oczko. Więc dobrze jest po prostu wchodzić w te... W, nie, nie, nie robić z tego gunlineu, mhm. z nich tylko wchodzić ra, raczej w kontakt z... Blisko na rapid fire'ach i tak. w wolce, nie? Dodatkowo oni mieli jeszcze coś takiego, mm. że mm, przez chwilę Anvilus Pattern dreadko Drop Pod <laughs> Mouthful, <laughs> e, czyli ten drop, to, drop pod taki z nóżkami, nie ten olbrzymi, nie Karybdis, mm. tylko ten taki środkowy jakby. On przez jakiś czas był tylko dla Thousand Sun'ów, e, bo oni między innymi też mieli te akcje bordażowe, właśnie walki w, w zamkniętych pomieszczeniach tak dalej. Ale później, w, w, w późniejszych tych, w późniejszych książkach. książkach po prostu ta jednostka została jakby dana wszystkim Legionom, że każdy syn może kupić taki drop pod. Mają unikalnych Terminatorów, Jasterian Terminator Squad i tu się pojawia już taki przebłysk tego, co, co będzie się z nimi działo później. Czyli pierwsza kompania była pomalowana na czarno. Oni mieli czarne zbroje, tak jak później czarny Legion. Mm. Oczywiście nie mieli tego złotego Trimu jeszcze wtedy. I co ciekawe, oprócz podniesionych statów, bo mają dwa wundy yy, i oczko większy weapon skill niż zwykły Terminator, to to, że zamiast tam Heavy Flamera mogą sobie wziąć Multimeltę. Okay. Także każdy z nich ma Power Axa i, i jeden może mieć Multimeltę. Yy... I jeszcze mają River Attack Squad, to jest, są tacy jakby mm, Vanguard veterans. Yy, można im y, dać plecaki, jak się chce, więc oni są takim Sans of Horus, odpowiednikiem Terror Squadów albo Palatine Blades, mhm. także są do Close Combatu raczej, yy, mają jeszcze zasadę Assassin's Eye, że dostają... Yy... To jest zasada, która generuje zasadę. To, to, to, to, to, to jest zawsze głupie. Ale chodzi o to, tak, w siódmej edycji, tak, że nie wiem, dostajesz Zilot i to ci daje dwa, dwie zasady. Po prostu dajcie im te dwie zasady, a nie róbcie zasady, które ci generuje zasady, nie? Po prostu mają Precision Strikes i Precision Shots. Czyli na czwórce sobie możesz wybrać dokładnie, który, który, model? który model strzelasz. Więc jak chcesz mm -hmm. bardzo zdjąć na przykład aptekarza, albo bardzo chcesz sierżanta zdjąć czy jakiegoś gościa, to sobie. Robisz to. I mają. No tak, bo w średniej edycji mają... są częścią oddziału tacy koleś, nie? Mm -hmm. Nie są tak. osobnym celem. Tak jest. Mm -hmm. e... I mają bardzo dużą liczbę ataków, bo zwykły koleś ma dwa, a sierżant ma aż trzy. Więc naprawdę. Pod... Mają mogą. jeden i dwa. Z reguły, tak? Normalnie Normalnie, jeden. zazwyczaj jak masz zwykłego taktykala, sierżant ma dwa ataki, a zwykle ma jeden atak. Nie, nie mówimy tutaj o dodatkowym, mm -hmm. jakimś tam wyposażeniu. I e, synowie Horusa mają e, dosyć dużo bohaterów, bo mamy e, Malloghurst The Twisted, nie wiem czy dobrze wymawiam jego imię. Malloghurst. Malloghurst The Twisted. To był e, to był żołnierz, którego Horus bardzo sobie cenił. Przede wszystkim jako, jako e, takiego doradcę. Natomiast e, w wypadku e, chyba Thunderhawka albo Stormberda mm. Został bardzo, bardzo okaleczony do tego stopnia, że nawet jego, jego super space marinowy metabolizm oraz y, aptekarze nie byli w stanie całkowicie go do sprawności przywrócić i y, początkowo the twisted, czyli nie wiem, pokręcony, wykręcony, wy, wykręcony pokręcony. Ten jego przydomek zawdzięczał temu, że był, był niezłym cwaniakiem i potrafił po prostu ludźmi manipulować i tak dalej, natomiast ten przydomek też przybrał teraz jakby drugiego sensu, bo, bo, wglądaj, bo tak. jest całkiem yy, Ale bierze udział w walce. Tak. Bierze udział w walce, w książkach też, chociaż zazwyczaj jest w, w książkach siedzi po prostu na, na mostku i tam doradza i tak dalej. Poza tym jest, y, dzierży sztandar oka, Bearer of the Eye, więc ma, ma ten główny sztandar synów Chorusa, tą główną ich chorągiew. Y, I właśnie ta jego... Y, to jego kalectwo przejawia się tym, że jeżeli dołącza do unitu, to ten unit nie może biegać i nie może robić sweeping advance. No, muszą na biednego pokręconego czekać, tak? Tak jest. <laughs> Ale nie ma swojego modelu, tak? Trzeba Wiesz co, jest, masz coś takiego jak Sans of Horus Command, Command Squad i tam jest, tam jest jeden, jeden gościu, który trzyma standard, i drugi gościu, który trzyma hełm pod pachą i ta główka na tym kolesiu jest identyczna jak ta, która na arcie w, w książce widać. Czyli mhm. ma, ma tą maskę taką, która pomaga oddychać i, i jest cały w, w bliznach. I ludzie zazwyczaj po prostu kupują mhm. i tą główkę by, łysą przeklejają temu kolesiowi, który Zresztą ma sztandar tak. i, ci, i ci wychodzi, wychodzi ci model. Natomiast kolejnych dwóch bohaterów to jest Ezekiel Abaddon. Później y, Wojmistrz Abaddon w 40 i Garville Locke'n. I to była taka pierwsza dioramka, y, że mieliśmy dwóch bohaterów w jednym paku i oni tak szarżują chyba na były pierwsze modele z y, Horus Heresy Character Series, jakie wyszły. To były właśnie chyba ich dwóch, tak mi się wydaje. Może być, no. Albo, albo, albo, pierwszy. albo Androm był, był pierwszy, na pewno. Y, biorąc pod uwagę, że są bohaterami tak naprawdę pierwszych trzech y, książek, no, Chociaż... Lokan jest, można powiedzieć, głównym bohaterem. Mm -hmm. Chociaż, wiesz co, zawsze miałem wrażenie, że, że Abaddon jest tak bardzo w tych książkach, taki one note. Przychodzi i dokucza. No. Tak, no jest taki jest takim typowym angry villain, jak w, w tym... W... Dlatego warto przeczytać serię Black Legion Arona tak, Adamskiego, bo, bo tam jest nawet, dużo większa głębia jest w tej postaci. Yy, więc mamy tak, Abadona. Abaddon ma, Wyso... ma wysokie staty, ale tak naprawdę <śmiech> nie jest jakimś tytanem. Ma power sword i power fist, przy czym power sword możesz mu zamienić na kombi bolter, zwykły jest w zbroi katafraktowej I tak naprawdę to się spodziewałem, że będzie miał chociaż jakiś, nie wiem, żeby ten power sword był mastercraftem albo coś, cokolwiek innego, żeby był po prostu lepszy a ma takie bardzo stokowe wyposażenie, bym powiedział. Natomiast ma jedną fajną rzecz, że jeżeli dołączasz go do Terminatorów, to dostają zasadę Deep Strike, bo w 30 jest tak, że Terminatorzy nie mają Deep Strike'u. Są dwa legiony, gdzie możesz dokupić Teleportation Transponder, którym daje tą zasadę. To są Imperial Fists i Nightlords. Natomiast pozostali muszą albo brać jakichś specjalnych bohaterów, takich jak Badon, żeby to zrobić, albo brać jakiś right of War, który ci to umożliwia. A ci nie. nie pozwalają im wystawić tego albo na scoutów, albo ten teleport Homer, Beacon. Do, do góry, ale to ci nie, to ci nie ale, nie, ale to, to jest co innego, to ci nie skateruje. Okay. Bo ten Homing Beacon to robisz tak, że się dropujesz tam Dokładnie. gdzie trzeba. A tutaj w ogóle nie masz możliwości nawet się Aha. teleportować, po prostu nie mają zasady Deep Strike. I Loken, który ma Paragon Blade, czyli od razu plus 5 do zajebistości, bo to jest bardzo dobra broń I u niego ten para, bo Paragon Blade wyglądają zawsze inaczej W sensie we Fluffie jest napisane, że to są po prostu bardzo kunsztownie i super dobrze zrobione miecze bądź broń, jakaś tam broń mm -hmm. biała więc tak naprawdę to możesz Przeczne, mieć nie, opór może być. możesz mieć włócznie jest ten taki model w zbroi Tartaros z tym takim jakby dwuręczną glewią czy czymś takim mm -hmm. to jest Paragon Blade na przykład mm -hmm. u Lokena to jest Chainsword po prostu event nie? Jakiś tam na otwarcie mm -hmm. setnego kupił sklepu ostatnio sobie, czy... ja sobie kupił ten ten model, mm -hmm. bo mi wysywał a co mnie to nie dziwi <głos> to był katafrak, <głos> nie. nie? nie, nie, nie, to jest w tej zbroi Tartaros, Tartaros. A, mhm. może Tartaros. Tartaros. A, może Tartaros. tej szybszej zbroi okay. Szybszy terminator. Mm -hmm. e... I u Lokana to jest po prostu chainsword. Taki lepsiejszy. E... I ma fajną zasadę Born Survivor. E... Nie wiem, spoilować książki? No jak już jeszcze ich nie czytaliście, to tam spoiler nie zaszkodzi Dobra, Lokan ginie w jednej książce, ale się później okazuje, że wcale nie zginął. Znaczy jest niedopowiedziany. Zabili go i uciekł. Tak. A potem odnajduje go Garro. I wciela go do. wciela go do Errant. Czyli... W które książę tego odnale? W Webu chyba któryś. O Jezus Maria. Cerber się nazywa? Tak? Okay. Nie, muszę poszukać, nie, nie bo Nie Ja tak. strasznie ten. Ale on jest dosyć złamany psychicznie. Tak, wszystko. tak, tak. Potem jest. Bo on tam musiał na na do własnych braci strzelą, nie. Tak. I, I tam siedział ileś lat i po prostu dobijał te, te pozostałości, co tam krążyły zdrajców i jakby fabularnie jest to odzwierciedlone tym, że ma zasadę Born Survivor, czyli jeżeli miałbyś go zdjąć ze stołu, to rzucasz kostką i e, jak wypadnie ci 2, trzy, cztery, 5 albo 6 to zostaje z jednym mundem. Po prostu nie ginie, nie zdejmujesz go. I, e, I jazda. No dobra, dobra. No i oczywiście główne, główne danie, czyli Urmaster Horus, który jest obok Magnusa najdroższym primarchą, bo kosztuje 500 punktów. Natomiast u niego robotę robi jego szpon, palons of Horus, bo ma, ma taką zasadę jak Disabling Strike, że jak wbijasz wunda przeciwnikowi, to za każdym razem zdejmujesz mu minus jeden do weapon skilla i minus jeden do siły. I to się kumuluje. I nie możesz tego jakby... Nie, nie odratujesz tego Więc, zabójca Primarchów yy, tak, tak naprawdę to dopóki raz nie wyszedł to chorus bił wszystkich no i ma oczywiście tą y, World czyli tą, tą swoją y, maczugę wielką i to jest broń, której się Busdygan. używa Tak. Yy, to jest broń, którą się używa, używa jak trzeba na przykład Lewiatana rozbić, albo innego Dreadnota, czy Chorus musi <laughs> na gołe garcie się z bić <laughs> Jest nie fair, walka, no człowiek nie ma szans. Tak, yy, ogólnie, yy, ogólnie yy, Horus daje dużo, yy, dużo bonusów, jeżeli chodzi o yy, wystawianie rezerw, yy, takie rzeczy, yy, bo cały czas yy, synowie Horusa w Flawie są jako ten taki a, yy, asoltowy Legion, taki, że oni są czubkiem włóczni zawsze, że oni, oni wchodzą w tam gdzie, jest najcięższy, tam, gdzie są najcięższe walki i myślę, że zasady to dobrze oddają, że właśnie mają rzadkich teleportujących się Terminatorów w, w 30 że mają te dodatkowe skille i buffy do, do walki na krótkich dystansach i strzelanie z bliska. I tak na dobrą sprawę to... Tyle. Legion się później po, po klęsce Horusa oczywiście przekształcił w czarny Legion. To jest troszkę uproszczenie, bo czarny Legion późniejszy to są w dużej części byli legioniści synów Horusa, ale to jest tak naprawdę mieszanka tak. wszystkich zdradzieckich Legionów. A czy oni są, oni mają bardzo jakby luźne, luźną politykę rekrutacyjną? Tak. Chcesz, chcesz do nas dołączyć? Masz tu, masz tak? tu wiaderko, masz tu hamerajt right, czarny i, i, i zapraszamy. uniwersalnie gardzą wczesną, wcześniejszą tradycją, czyli Legionami, z których się wywodzili. Również 16 Legionem i Horusem nawet do pewnego mm. stopnia, że to był Słabeusz, który nie poradził sobie z y, Imperatore. pokonaniem Imperatora. Ob tyle tak, obiecywała, ale... a później po wyborach dokładnie, to dokładnie, tak. Także no, no ale dla uproszczenia przyjmuje się, że y, synowie Horusa przekształcili się w Czarny Legion. Mm -hmm. No i oczywiście Abaddon od y, zarania dziejów ma, ma model w czterdziestce. Y, Całkiem fajnie nawet. Tak. No, ma swoje lata, tak. Jak tam tamte lata, bo to zimisz model. Teraz patrzymy ja tak my. Nee. To trzeba spinować ręce, bo jak na sam mu odpadają. One są ciężkie po prostu, wiesz? ma Raz, że ma duży ten miecz. Drachnien. Tak, miecz z zaklętym demonem. Yy, I ma szpon chorusa, Który jest jak właściwie jego zgubą, nie? Bo, to, to, bo on był zraniony tym mieczem, tak? To, to, to tym mieczem był zraniony? Że właśnie demon później Nie, to Fulgrim miał coś takiego. Hmm. Ha. nie. Miecz, miecz na jakiejś tam wyprawie zdobył ale bo i tam z, jest. On był zraniony, Horus, był, no Horus. Horus, ale to był zraniony tym sztyletem sztyletem z A. Planety Dawin. Nie, no. bo ja myślałem, że mówicie o finalnej bitwie. Nie, nie. czy nie. pamiętam, że Dawin to jest późniejsza kadia? Yy, tak. Na Dawin został.. Nie, nie, nie, na Dawin to go. Znaczy, odratowali. Samtąd, nie, samt pochodził nóż. Ta terena, która tak. się nie goiła, tak? To Tak. Na tak, tak. tak, tak. To go y, pchnął go jakiś tam były zmutowane przez moce chaosu. Y, to e, był chyba i admirał był, być może. Jakiś, jakiś oficer, mhm. który zmutował w demon prince'a, on go pchnął. Y, to były takie y, to były takie miecze, które się nazywały później z, The, the uh, anatema. Anatema, tak. Anathema tak. no. Zguba, tak? I później tak. I to jest normalnie Wargir, który możesz yy, dawać tym Worldbearersom, ale to do nich dojdziemy później. Okay. Yy, I tak, Chorus został, został na tej planecie pchnięty tym, tym nożem, ta rana się nie goiła i tam później yy, na Dawin, zresztą jest nawet model yy, Davin Dawinite Priest, to też jest jakiś limitowany model, postarować tak kultysty trochę. Trochę tak, taki, taki uphuman. Że oni tam wyglądali niby ludzko, ale już, już powoli nie Z powodu bliskości oka terroru mutowali. Tak jest. I oni tam odprawili jakieś y, czary i oczywiście objawili prawdę Chorusowi o bogach chaosu i tak dalej. No i wtedy nastąpiła w Horusie ta zmiana. Właśnie, zmiana, bo do, do tego czasu był całkiem spoko kolesiem. Był taki jest, bardzo społeczny. Jest mega, mega y, likable, y, łatwo go polubić, jak się czyta te pierwsze trzy książki. Y -y. I, I naprawdę czytasz to i, i po prostu sobie no koleś, nic dziwnego, że dostał robotę w schodzie po Imperatorze, bo Imperator wtedy y, po sukcesie na Ulanor stwierdził, że nie będzie już więcej dowodził wielką krucjatą no i przekaże, przekaże pałeczkę któremuś ze swoich synów. No i padło na chorusa, i było oczywiście kilku, kilku primarków, którzy byli super mega zadowoleni z tego, że no tak, no bo kto inny, tak. A było kilka primarków, którzy no. Nie do końca. Na się przykład zgad... Mortarium. Nie do końca się zgadzam z podjętą decyzją. No i było kilku primarków, którzy po prostu fuck this shit, I'm going home, że mnie nie wybraliście, fosze kościanę, i ja pakuję Legion i odlatuję sobie gdzieś, bo... A i poczekam, aż mi przejdzie. Pakuję Lego, czy Legion. <laughs> Angron był taki oczywiście, no, wybuchowy. On w ogóle ogarnął, że były jakieś wybory. <laughs> tam... Znaczy, to wiesz, to nie były wybory, po prostu imperator powiedział ty. No, no tak, no, no, ale no, wiesz, jemu te gwoździe w czaszkę wchodziły, także tam, no... To jest jakbyśmy cały czas teściową na głowie, nie? <laughs> Dosłownie, I jakby ci się działa na głowie. I za ciasne buty. Tak. <laughs> e... I Horus przez jakiś czas kierował wielką krucjatą, bez, bez większych tam problemów. Zresztą sam uważał, że, że marszałkiem wojny powinien zostać Sanguinus, bo uważał, że on jest najbardziej taki raz medialny, a dwa... Yy, najbardziej uosabia to, co, yy, to co imperium w, w głowie jakby imperatora i, i w głowie jeszcze nie, nie skorumpowanych primarchów wyglądało, więc on, on z, yy, yy, podczas kilku rozmów właśnie mówił, że, że. Z ciężkim sercem i zmarszczoną brwią przyjął tą odpowiedzialną rolę. Niczym konan na tronie jak filoni. <śmiech> <śmiech> No i co dalej? Korupcja chaosu, no i później wysoce zakrojone czystki w, w Legionach, które poprowadził. Do, do loży, o lożach będziemy gadać, jak dojdziemy do world Bearersów, ale yy, yy, najpierw czystki na nice Istvan 3, yy, swoich własnych Legionów. Yy, lojalistów się hmm. trzeba było pozbyć, głównie pochodzenia terrańskiego, bo oni byli najdłużej... W służbie, i zazwyczaj najbardziej byli oporni na, na, na, ten, na próby przekawacenia ich na, na stronę zdrajców. Yy, później masakra na Istvan 5, gdzie, y, gdzie inne legiony dołączyły do Horusa i Raven Guardi, Salamandrzy i Iron Chenci zostali zdziesiątkowani. Najbardziej im się oberwało. Stąd mamy właśnie Shattered, Shattered, Shattered Legions. Yy, pierwszy Primarcha wtedy zginął. Tak. Nie licząc dwóch wulkanych nie? legionów, tak? Wulka, tak? Nie, nie, y wulkan. Manus. Tak, tak. wulkan y chyba był widziany, jak jest odwożony. Znaczy, on ginął wielokrotnie potem. No tak. Nie, nie, nie. Y Przez długi czas Korak sprowadził, y bo to, to nie było tak, że była masakra i wszyscy nagle się odlecieli, mhm. tylko tam jeszcze y zostały dosyć duże siły, przede wszystkim Iron Warriorsów, które sobie latały po tej planecie i, i dobijali. Pozostałości tych legionów, które nie, nie, którym się nie udało uciec wcześniej, i Korax prowadził, Korax prowadził właśnie taką y, wojnę podjazdową, nazwijmy partyzantkę po prostu mm -hmm. z tymi głównie Ziron Warriors'ami. Stąd mamy to, że Koraxowi można dać tą, ten drugi profil, jak właśnie jest post Istvan, że nie ma większości tego swojego wargieru. Ma ciężki bolter, który ma przerobiony mocno i y, jest tańszy przez to do wystawienia. A Natomiast wulkan y, popadł, y, dostał się do niewoli. Kurs go torturował. A, tak, tak, tak. No, no. No. W y, Puerto Rabo zrobił taki, Kursowi wykuł taki labirynt, gdzie, gdzie po prostu wpuszczał wulkana i, i go zabijał tak od czasu do czasu, jak się nudziło. Na przykład w sobotę wieczorem, czy coś. A ja se zabije wulkan. wulkana. Tak. Tam jego synów miał jeszcze złapanych, żeby go jeszcze psychicznie y, pocisnąć. No, w straszny jakich... sposób ginęli na jego oczach i tak dalej. Tak, tak, tak. No, wszystko, gierki różne, umysłowe pomiędzy nimi dwoma. No, ale wracając do Horusa, w, w tak zwanym międzyczasie jeszcze złapał, bo zdradzie, wizję, zdrady Horusa miał Magnus. No i zamiast po prostu wysłać statek albo jakiś sygnał radiowy, to stwierdził, że, że mocą psioniczną się objawi jakoś tam w pałacu. i Zresztą o tym szczegółowo mówiliśmy jak był odcinek o Tazencanach, więc odsyłamy Was chyba dwa albo trzy odcinki temu. Tak, ogólnie spierdzielił cały projekt tego Webway'a dla ludzi i Imperator chciał, żeby Raz aresztował, aresztował tego, natomiast Horus przechwycił tą wiadomość i zmodyfikował ją tak, że Raz ma Magnusa zabić po prostu. No i to miało związać dwa Legiony, które były dużym zagrożeniem dla, dla całej kampanii Horusa, więc dobrze to wykombinował, bo od razu załatwił sobie Thousand Sunów i Wilków, którzy no, jednak byli dosyć mocnymi Legionami. Dodatkowo jeszcze wysłał Kerza na Tramas Crusade, żeby Liona odciągnąć, a World Itersów i World Bearersów wysłał do, do 500 Światów Ultramaru, żeby tam zrobili dym. Natomiast on, Perturabo, Grim i Mortarion mieli maszerować na Terę. Alfa. No, no, Mortarion jeszcze znalazł czas, żeby zahaczyć yy, Prospero tak. i spotkać się z Ragatajem, tam dużo się działo jeszcze. Tak, ale? tak, tak. Są bardzo, tam, dużo umiejętności bilokacji. Tak. <głos》>. Nie, jest tam, jak wejdziecie jak, jak na, na... W tej na... nowej książce ma być, ma być wyrysowany timeline, mhm. w sensie, że masz oś czasu i masz porobione prostokąty, dane wydarzenia albo dana kampania, w którym czasie się działo. Zawsze, ile jak czasu jest Zawsze tak, jak ale. jest ten weekender herzyjny, to, to pokazują. Mm -hmm. Plan i która książka fabularnie gdzie się mniej więcej tak. mieści. Więc jeżeli chcecie sobie przeszedć, Bo tam po prostu, na przykład, Prospero się w ogóle dzieje przed pierwszą masakrą na Ace 3. Mm -hmm. I, I to miała być chyba druga książka czarna, która miała wyjść do herezji, ale ze względów różnych ją opóźnili i wyszła dopiero no, kilka miesięcy temu. Tak na dobrą sprawę, rok temu. Nie tak. No ale to jest ta najnowsza. Więc yy, chwilę im to zajęło. O no, Black tak. Legionie w 40 możemy dodać jeszcze tyle, że dedykowanych modeli poza Abaddonem tak naprawdę nie mają. Natomiast mogą brać wszystko yy, z Zymi. chaosu tak naprawdę. Nawet łącznie z Korn Berserkami, Thousand Sunami, yy, Plague Marinami, Noise Marinami, Sonessa. Wszystko Korn tak, też? Tak. Yy, wszystko ma miejsce w Czarnym Legionie. Nawet flafowo Czarny Legion ma takie swoje Warbendy. Tak, wewnątrz. E, wewnątrz Legionu, które są właśnie dedykowane konkretnym bogom. I oni mają na przykład e, Rubrykowie, mają czarne zbroje, tak jak Black Legion ze złotymi trimami i tak dalej. Mają te hełmy z tymi egipskimi hmm. koronami i na przykład niebieską szmatkę jakąś wiszącą gdzieś. Że tam niebieski motyw od Ozensanów okay. i tak dalej. I można jak najbardziej, tylko że wtedy bierzemy jako elity, nie jako trupsy. Tak? Jeżeli, hmm. jeżeli gramy Legionem Undivided, a chcemy wziąć kultowe jednostki, czyli z kultu któregoś boga, chaosu, to wtedy są jako elity wystawiane. Czyli jeśli ktoś chce mieć grać chaosem i chce łatwo pomalować armię, to grać Black Legionem. Czarny podkład, złote trimy jedziemy. I, i, i, Abaddon, I detale w kolorach. Tak? Abaddon ma ogólnie takich czterech jakby y, dowódców. Oni się nazywają Hounds of Abaddon. I... Hounds of Abaddon to jest chyba ten Warband Kornowy właśnie. Myślę. Tak? Tak. No to, tak czy tak, ma czterech tam, czterech swoich przydupasów i... Y, każdy jest jakby dedykowany jednemu z bogów, więc ten od Thousand Sunów jest oczywiście czarnokciężnikiem yy, i jest dedykowany Zinczowi, jest, jest yy, jeden, który jest y, Slaneszowi dedykowany i tak dalej, tak dalej. Więc jakby są... Czarny Legion jest najbardziej yy, elastyczny, jeżeli chodzi o... Daje równe szanse w miejscu pracy. <głos> tak jest. Bierzemy, bierzemy każdego. Inclusion, tak? Mają. Tak. Bierzemy każdego, jak leci i po każdemu bóstwu też rozdajemy. A Mówiąc o czterech przydupasach, możemy jeszcze wrócić na chwilę do Horusa, bo Horus miał grupę doradców The Mornival, tak. gdzie było właśnie, to było czterech żołnierzy, oni niekoniecznie musieli być jakimiś wysoko postawionymi oficerami, po prostu... Ale y chyba wszyscy byli co najmniej kapitanami. Znaczy, tak się, tak się zdarzało, ale... Yy, takiego loża... Ys, yy. Znaczy, chodziło, chodziło ogólnie o to, że on dobierał sobie, mm, dobierał sobie tych doradców, yy, że każdy miał jakby inne cechy charakteru, na przykład Abaddon był porywczy, yy, torgadon był taki bardziej żartobliwy. wyluzowany, żartobliwy, Loken był pragmatyczny na przykład, i kto tam jeszcze był, yy, czwarty? Little Horus? Tak, Mały Horus Aksymand. Nazywany małym chorusem, bo po prostu wygląda jak chorus, tylko w pomniejszeniu. A potem dostał. The Chugorian Shave. Od, odcięli mu twarz. Tak. No. Gościowi obcięli twarz, w sensie tak. I miał doszytą, i nie miał mimiki. Znaczy miał nerwy porażone, i. i. Ten, no, i nie tak do końca tak wszystko działało. Gdy Sylwester Salon, obie części twarzy miał takie. <ś Tekint>. I bym nie mówił, tylko. Z tego co pamiętam, to miało to. Ten Morny Wielan trochę miał te późnośredniowieczne medyczne schematy tych czterech humorów odzwierciedlać. Flegma, foleryk i tak, tak dalej. Tak, tak, ah, więc okay. jakby. To było coś takiego, było coś, no? no. Torgadon był sangwinikiem. Tak, tak. To jest ten wesoły jeszcze, typ. Aha. Cholerykiem był cholerykiem Abaddon, Abadon, melancholikiem był mały Horus, bo on taki był zawsze wyciszony i ten czwarty to był... Flegmatyk. No to Atom. zostaje lokem. No, no powiedzmy. Nie? No, coś takiego. W Ej. ogóle Torgadon, który jest też bardzo przyjemną postacią i fajne żarty rzuca i tak dalej, później ginie i wraca jako demon TORMAGEDON. Trochę głupie. No ale cóż. Tak, tak no. Herezja też nie jest wolna od, od, od, od okazyjnych po prostu. A kiedy w ogóle. Zupełnie kiedy Herezja 30 zaczęli tworzyć? W 2012. Roku? Coś takiego. Znaczy, tworzyć to pewnie wcześniej. No, tak, tak, ale, tak, tak, ale tak. sama idea Herezji i stare arty, blancha i tak dalej, to tam są. No nie, o, o a o sobie wiecie, sobie kiedy wymyślili Herezję? Jak wychodził Titanicus i tak. Ale dlaczego Tytany Imperium miałyby strzelać do Tytanów Imperium? i wtedy zaczęli, wiesz, wymyślać wojnę tak? domową, no. Jak pierwszy Titanicus wychodził. No tak, bo to były, gdzieś... wow, stare, stare, stare czasy. No, tak. no, no, tam początek lat... I wtedy ten Fluff zaczął nabierać tego sznytu, który ma teraz jakby, nie? Czujesz no. takiej małej decyzji marketingowej, nie? No, no trochę swoje... tak. Coś, ale wiesz, no, słuchaj, tam jest dużo przecież takich y... klasycznych motywów y... w herezji, Wiesz, y... Y... Znaczy, imperator, na... jako, imperator jako Bóg, ten y, Horus jako szatan, że ten u, ulubiony syn się sprzeciwia, więc ta wiesz, wojna w niebie tak dalej, tak dalej. Jeśli e... chodzi o kupię pomysły, to pamiętajmy, że w Drug Traderze był y, charakter, który się nazywał, y, mogę przekręcić, ale było coś w stylu Obi-Wan Sherlock Cluzo, który był tam super detektywem, <śmiech> coś takiego. No, był no, ten, no, był no, przecież no, święty, no. jako wargier był święty granat ręczny w Antioch. No, no z Wojty Pythona. Dużo było taki, znaczy bardzo był Rockrider był bardzo taki z przymrużeniem oka i bardzo satyryczny bardzo przypominał komiksowe historie z tego, z magazynu 2000 AD? 2000 AD właśnie. Bo zresztą ja nie wiem nawet, czy... Ci sami pisarze gdzieś tam nie tak, uczestniczyli. Tak, że, czy że się nie... Nie, nie, nie, nie przewinęli się gdzieś tam przez, przez Warhammera, ale dużo było takich, ci arbiters wyglądają jak sędziowie z, o, z Dreda. Ale to było wtedy, to na fali mi się wydaje, nie? Tak, no. No to Wracając. Się... Chyba zamknęliśmy wszystko o Czarnym Legionie i syna Horusa? Tak jest. Powiedzieć? Trochę chaotycznie, ale no wybaczcie. Już za chwileczkę wracamy do Was z Niosącymi Słowo. Tak. Okej, okay, Niosący Słowo, czyli jakby cali inicjatorzy herezji, tak na dobrą sprawę. Horus może ją tam jakby najbardziej ciągnął, ale nie zaczęło się to od niego. Tylko od jego y, brata Lorgar'a, który chciał tylko prawdy, a wyszło jak zwykle. Niosący słowo na początku nazywali się Imperial Heralds, czyli heraldzi. heraldzi. Tak? heraldzi. I chodziło o to, że y, mieli nieść słowo y, tej prawdy imperialnej, Imperial Truth, czyli nie ma bóstw, y, bogowie osób nie istnieją, nie patrzcie w tamtą stronę tam nic nie ma i tak no, dalej. Oko terroru to jest tylko dziwne zjawisko astronomiczne. Proszę, tak, tam, nie tam. tak, tak. Jak, jak mutujesz macki i zaczynasz mówić tymi różnymi językami, to to po prostu jakaś genetyczna wada w twojej rodzinie. <śmiech> e, więc mieli po prostu nieść, nieść słowo imperatora, potem oczywiście nieśli słowo Lorgara e, i żeby było śmiesznie e, Lorgar napisał y, tak zwaną imperialną Biblię, czyli... Y, Lectitio Divinitatus to się Tak, nazywało. to się tak nazywało. Y, Ewangelia Imperatora. Dokładnie tak. Y, więc y, trochę śmiesznie, bo y, to ta, trochę jakby, nie wiem, szatan napisał Biblię i teraz... Y, to, 40, y, 40 y, imperium, z tego czerpie swoje credo. Tak, tak. To jest po prostu... Jeden z głównych arcy-łotrów uniwersum napisał to, co protagoniści uważają za świętą księgę. Ale dojdziemy do tego. Lorgar miał bardzo trudne i, jakbym nawet, maksymalnie chujowe dzieciństwo na swojej planecie. On trafił pod skrzydła Korfejrona, ogólnie planeta niosących słowo z opisów przypomina trochę Bliski Wschód, w sensie wysokie temperatury, dużo piachów, gdzie nie gdzie jakieś takie oazy. i z coś. Tak, tak, takie klimaty. I tam by trwała taka jakby wojna domowa pomiędzy różnymi frakcjami religijnymi, była, była stara szkoła jakby myśli religijnej i właśnie Corfejron i jego poprze, poprze, poplecznicy próbowali jakby bunt zrobić. No i e, kiedy jakby absorbowali jakieś tam plemię do, do tej swojej grupy siłowo praktycznie no to Lorgar oczywiście... Bierzesz z nami albo Kensim. <laughs> Lorgar oczywiście jako Primarcha, no to wiadomo, że się jakby wybijał i... Natomiast Corfeiron go bardzo źle traktował. Często go bił, yy, znęcał się nad nim psychicznie, yy, bo wiedział, że, że w chłopaku jest duży potencjał, ale cały czas próbował yy, jakby yy, zaburzyć jego poczucie własnej wartości, żeby po prostu łatwiej nim, łatwiej nim manipulować. Yy, no i oczywiście... Lorgar został jakby w pewnym momencie twarzą całego powstania, bo Corfeiron już był takim w podeszłym wieku niemiłym, stetryszowym dziadem, a tutaj był młody, przystojny, charyzmatyczny koleś, no to jego, tak, jego trzeba było na, na jakby na front postawić, a jakby pilotować całym przedsięwzięciem za jego pleców. I oczywiście wojna została wygrana, stary porządek został obalony i, i oczywiście czczone były bóstwa chaosu, tylko jakby pod... Mm, w innym wydaniu, że y, na przykład y, Nurgle był takim bogiem y, trochę jakby przyrody, natury, y, Slanesz był czymś w stylu boga miłości, y, Korn był takim bardziej... Bóg wojny może. Tak, bóg wojny, co wiecie, Mars. jak Ares, czy coś hmm. w tym stylu. Zincz był Zinz był Bogiem Mądrości i tam czegoś takiego, więc w takich jakby tych bardziej pozy jakby dopatrywali się bardziej tych pozytywnych aspektów, tak? Bo tak na dobrą sprawę te Bogowie chaosu są bardziej taki oni są trochę jak zwierzęta, w sensie, że no, prowadzi ich instynkt mhm. i jakby to czym są ich nimi kieruje, nie mają jakby takich Nazwijmy to złych zamiarów, tak? Oni to tak, są naturalnie, neutralnie to jest, co, co ty z tym zrobisz, tymi mocami, chyba to tak w sposób. Some... Nergul jest bardzo fajnym kolesiem, gra z nim co drugą niedzielę w bridge'a i jest super, <grym> To Trzeba maskę nosić, <grym> bo mu A... jedzie. <grym> no i oczywiście y, zostali ten, y, zostali później y, włączeni do imperium, y, całe to społeczeństwo. Y, i y, Lorgar oczywiście dostał swój własny Legion, przemian zostali przemianowani na y, noszący słowo i y, na początku mieli takie szaro-granitowe zbroje. I bardzo często właśnie różne takie święte pisma wyżynali sobie w zbroję. Nie, że mieli po prostu napisy, tylko one były wypalone, wypalone kwasem, czy, tak. czy tam wycięte w jakiś tam sposób, jakieś glify, runy. Zresztą na dedykowanych modelach to dobrze widać i bardzo mi się podobają te wszystkie wcięcia. Można też kalkomaniami ten efekt uzyskać, jak macie... tak, to macie kalki. Szwagier na swoich wordberersach też tak robi. Nawet jest y, jednostka z Forgeworldu, która się nazywa Ashen Circle. Mm -hmm. To są takie drop troopsy tak, e, wardbearersowe. I oni są, mają sugerowane malowanie właśnie na taki szary kolor jak. pyłu. Tak? Mm -hmm. y, lorgar po, po spotkaniu Imperatora no, stwierdził, że no, Imperator jest Bogiem. Tak? Jest takim, takim bytem, który po prostu należy oddawać cześć. I y, co troszeczkę odbiło się na tym, w jaki sposób, niosący słowo, prowadzili krucjaty, bo byli y, obok chyba ultramarysów, byli największym liczebnie Legionem. Natomiast prowadzili tam krucjaty bardzo długo, bo oni na każdym świecie, który podbili, to się i indyktrynowali społeczeństwo właśnie, że Imperator jest Bogiem, wznosili świątynię i tak dalej, no i y, w pewnym momencie po prostu y, no, przyleciał Yy, przyleciał Gilliman z rozkazu imperatora. Imperator też tam był. Tak, tak, tak, ale najpierw Giliman przyleciał i po prostu yy, na, jednej, na jednej z planet... Monarchia. Yy, tak, na jednej z planet, yy, gdzie y, niosący słowo właśnie yy, wznosili różne... To było tamty. taki opus Magnum Lorgar'a, taka idealnie zorganizowana i czysta planeta. Wszystkie miasta pod linijkę, wytyczone ulice i tak dalej, wszyscy obywatele czczą Imperatora jako Boga, no po prostu takie idealne, wielkie dzieło tak Lorgar'a. No i... no, natomiast przylecieli Ultramarinsi i po prostu y, latali sobie od domku do domku i mówili ludziom, że w ciągu 48 godzin proszę ewakuować miasto, bo będziemy bombardować. Y, no i jedną z bohaterek... ciechcem jak, jak Space Marine wchodzili do, mm, przez drzwi... Nie, nie, nie. nie Podlatywali land speederem. Mhm. Podlatywali hmm. speederem, patrzyłeś w lufę, wiesz, Heavy Boltera i 48 godzin, proszę opuścić dom. Okay. Jest, Dobrze. Właśnie, Dobrze. jest właśnie dobry ofis bo jedna, z, tych, jedna z, z bohaterek książki The First Heretic yy, wychodzi na balkon i podlatuje właśnie Land speeder i że ten lufa hmm. jest mniej więcej wielkości jej głowy i mówi, że patrzy się w to i gości mówi, że właśnie, no, proszę ewakuować miasto i później, kiedy są już na pustyni poza miastem, dostałem komendę, żeby nie patrzeć się w kierunku miasta, bo zaczyna się bombardowanie orbitalne jakimiś tam, nie wiem, lancami, czy, czy jakimś takim laserem i wypala jej to oczy, po prostu, ślepnie. I później jak Lorgar przylatuje te zgliszcza obejrzeć, mm no to jeden z, z wojowników Lorgar'a, Argel Tal właśnie ją znajduje i ona zostaje taką troszeczkę maskotką na, na jednym ze statków i yy, jest takim jakby żywym symbolem tego, że yy, no, krzywda się stała w ogóle i tak dalej niosącym słowo i cała załoga ją lubi ogólnie, taki troszeczkę kult w koło niej z taką jakby świętą martyrka się taka, staje, martyrka w coś w tym ta. stylu. Mm -hmm. No, jest cały czas niewidoma, chociaż proponują jej te o, protezy, ale czym? wiadomo, jak to wygląda. Tak, w tym świecie orchamera, tak, dostajesz mechaniczne oczy, a na, na plecy plecach 40 kg z tym z zapasem baterii, tak? No, ale do końca tam na monarchię. Lorgar oczywiście przylatuje no rozgniewany, bo to, co mówiłeś, zniszczyli jego życiowe dzieło. No, i e, najpierw wyżywa się na Gillimanie, który tam jest, e, bo myśli, że to Giliman po prostu jakieś swoje widzimy się uskutecznia, natomiast e, później Giliman po prostu, nie wiem, mówi chyba do radia czy coś takiego, widzisz, nie, nie, nie posłucham. No i w tym momencie teleportuje się imperator na całe miejsce i mówi Lorgarowi, że no źle zrobiłeś synu, bo ci mówiłem, że nie jestem Bogiem, a tytuł. Imperium ma być świeckie. Tak. Ma, ma nie być świątyń dla mnie, a ty tu takie rzeczy uskuteczniasz, to no, musieliśmy ci to pokazać the hard way, bo nie, nie, do, no, nie dało się z tobą dojść do porozumienia. Yy, no i przez to yy, bardzo się psują wzajemne relacje między Glimanem a Lorgarem zresztą Gliman ma duże wyrzuty sumienia, że musiał coś takiego zrobić. Yy... No i jest jeszcze scena w tym momencie, jak Lorgar dalej chce tam fikać, coś tam, mm. nadal mu nie pasuje. I w tym momencie Imperator z całą swoją potęgą psychiczną mówi klękać. Tak. I cały Legion Lorgara łącznie z Lorgarem pada na kolana wbrew swojej woli, ale po prostu jest tak potęży głos Imperatora, że na kolana i są upokorzeni, tak? Przed ultramarinsami, przed własnymi obywatelami tej planety i tak dalej, i tak dalej. No więc nie, nie dziwota, że mieli kosę z Imperatorem na tym <grym> <małym grym> Tak, i y, Lorgar miał to do siebie, że on bardzo chciał jakby oddawać czemuś Cześć. i y, Erebus i Corfeiron, czyli dwóch jego głównych tam doradców y, po całym zajściu y, no wiesz, jest taka miejscowa, tam jakiś tam oko terroru, tam, tam coś może wyjść do czczenia, ale nie do końca wiemy, nie? Tak, tak tam się wydaje, bo żebyśmy tam żebyśmy podlecieli zobaczyć, którym z, z, zdali sprawę. No i lecą na, lecą na Dawin, który później zostaje przemianowany na Kadię, jak już dostaje się pod władanie Imperium, lata, lata później. No i tam y, Lorgar dostaje w, podczas takiej ceremonii y, objawienia, że rzeczywiście są ci bogowie, wysyła do oka terroru y, jeden statek właśnie na pokładzie, którego jest Argeltal I ten statek tam latami, znaczy dla Lor Lorgara będącego w normalnej przestrzeni to są minuty. A dla załogi statku to są lata, oni tam zostają, oni wylatują z oka terroru bardzo wychudzeni, że musieli jeść swoich, Space Marini już po prostu taki głód dopadał, że jedli swoich zmarłych, na przykład zjedli całą tą Mortal Crew, tą śmiertelną załogę, upuszczali sobie krwi i pili tą krew, bo nie mieli co pić, tacy bardzo są wychudli i okazuje się, że każdy z nich jest opętany przez demona i oni tworzą coś, co nazywa się Galvor Bug. Czyli wybrani synowie. I to są pierwsi Pozest Marines. Mm. Y, mają modele bardzo badassowe. Strasznie mi się te modele podobają. Y, I jakby w czterdziestce Poześci mieli takie staty, jak są tu, no to by byli mega grywalną jednostką. Wszystko na piątkach. Od góry do dołu masz wsz, wsz, wsz, wszędzie piątki. Chyba po dwa trzy, czy po trzy łundy. Możesz im dawać broń normalnie. Nie, nie to, że walczą z samymi mm. szponami, ale możesz im dać bolter, możesz im dać jakiś power weapon. Są szybcy i są wyjątkowo zabójczy. I jednym z głównych bohaterów jest właśnie Argeltal, który w kilku książkach się pojawia. Jest Koleguje się z, z Karnem. Bardzo się dobrze dogadują, bo World Bereshi i World Etersi zostali przez Horusa wysłani do 500 światów Ultramaru pod przykrywką że chyba orkowie zbierają jakieś imperium czy coś takiego, no i właśnie Giliman, Lorgar i Angron mieli razem w trójkę jechać i to niby wydumane, wymyślone imperium orków rozbić. No i Giliman też się cieszył, bo no, może sam się pojedna z bratem za, za te krzywdy, które mu wyrządził na rozkaz imperatora. No i to wszystko było właśnie pod tym przykrywką, że Chorus tak postanowił, żeby to było takie team building exercise. <głos> <głos> że wiecie, no był kwas, ale no, powalczycie się razem, to może się trochę te, y, zacieśnią więzi i wiesz, może przejdzie trochę, nie? No a Angrona samego nigdzie nie można wysyłać, więc ktoś tak jak, jak Gliman to, to, to, to wiesz, dobrym superwajzorem. Jak, jak samego go dopuszczamy, to młody odjebuje. Tak to się na gołej garści z tymi z gargantami chce bić, tak? e, W każdym no, klubie ochroniarzy się Tak. <grym> Szuka dymu. No i oczywiście przylatują tam... Legia, przylatują, to najlepszy klub. <grym> przylatują tam e, do Ultramaru, no i zaczyna się... E, zaczyna się tytułowy z gry betrayal of e, Kalf, gdzie... Mm, robią coś w stylu takiego Warp Storm'u, który tak, oplata... składają wielką ofiarę tam, e, głównie z planety Kalt, ale również tak. na innych światach Ultramaru mm -hmm. ginie mnóstwo e, cywili. śmiertelników, mm -hmm. cywili. E, planeta Kalt, która była chyba światem ogrodem, o ile się nie mylę. Tak, takim ładnym, luksusowym. Zamienia się w świat śmierci, gdzie tylko w podziemiach można żyć. E, I z tej wielkiej ofiary, tak, tam były katedry wznoszone z czaszek, tak jak na e, mm -hmm. Signus Prime i tak dalej. Tak. Bogowie chaosu taki wielki orgazm mają, że powstaje wielka burza Warp, która obejmuje tak, The ruin i odcina Storm. go od reszty Galaktyki. Tak, The Ruin Storm. Zresztą mamy dwóch imiennych Demon Prince'ów Samus i. Jeden z nich jest Samus jest chyba Kornowym Demon Princem of Ruin Storm, a krzychty. A jest y, nurglowym Demon Jak Nie, nie on, to... się nazywa, on się nazywa Sorbat czy coś takiego, Jak dużo nie zapomni... X i dużo współgłosek. Jak nie zapomnimy, to wrzucimy to napisane w tekście, żebyście wiedzieli o czym mówimy w ogóle. Nie, nie, jest taka trudna nazwa, po prostu jej nie pamiętam. Jest, Żeby było śmiesznie, jest ten, jest Demon Princem, czy Great Unclean One, który ma inicjatywę 8 chyba, czy coś w tym stylu, więc jest gruby, ale szybki. E, no, i oczywiście jest to cała wielka, e, wielka rozpierducha. No, i jakby m, temat e, w herezji, jeżeli chodzi fabularnie m, o niosących słowa to ugrzoz, ugrzązł, jakby w, w tym momencie. Lorgar natomiast e, z. z Przepraszam, no, ale muszę przerwać. Widzę Korbaks. Po prostu Korbax of the Ruinstorm <laughs> albo Korbaks Uterblade. No, to nie jest. Kurwazaury z galaktyki Kuj w Dubie, którego tak o, tam, trzeba trzeba się. długo wymawiać. Natomiast Samus jest śmieszny, bo on za, zawsze ten. Ten drugi. Bo mówił jego pełne nazwisko z nazwiskiem Rodowym. To matki wymówił. No to Nie, tak, to rzeczywiście wtedy sam jest on z sam domu. <sus> <sus> Samus jest, sam jest takim trochę running joke w książkach herezyjnych, bo zawsze jest duży build-up, że jakieś takie głosy mówią Samus is coming, Samus is here. Potem ten demon w <sus> się pojawia i go dosyć szybko go wiesz, zabijają i wraca do morpu i znowu w jakiejś książce tam próbuje się pojawić i tak zazwyczaj anty... Klimatycznie gigie, no, że dosyć... byłoby fajnie, gdyby właśnie takie głosy się pojawiały. Tam chodzi z koleś jakiś, nie A czemu? Jestem Maciek of the Rurist. <laughs> mówią na mnie Samus. Ale czemu masz głosy, które mówią, nie wiem, przypomniałeś jakieś 10 tysięcy 10, 10, 10, 10 lat temu i tak do tej pory chodzą? <laughs> eee, Cześć. O czym ja mówiłem przed tymi stormami? Nie no. możemy się skoncentrować. Co Za ciepło jest. Eee... Wracając do nieszczących słowa. Jednostki. Mówiliśmy sobie już o Galvor Bag. Szwakir też wspomniał o Ashen Circle. To jest, to są takie close combatowe jednostki z jump packami, które mają dosyć ciekawą broń, która się nazywa Rake Axe. To jest taki topór z hakiem. I on sprawia, że jeżeli próbujesz się wycofać, Masz minus 1 do, do movementu jakby przy wycofywaniu się, że niby zahaczają cię i, Aha, i nie możesz sensie. się wyrwać z ich szponów. Przeciwnik ma to, a ty się próbujesz wycofać, tak, to masz tak, minus 1 tak. do tego ruchu. Natomiast są dosyć drodzy. I kolejnym takim unitem jest Mahalagal Contemptor Dreadnought to jest. Po prostu jak galworbak ginie mm. i, i ten pozest y, jeszcze trochę dycha, to go wkładają w dreadnota. I ten dreadnought zaczyna jakby od środka, przez to, że, że jest w, ten jakby żołnierz w środku zainfekowany przez jakiś byt demoniczny. To to zaczyna się rozrastać w okay. koło tego dreada. I on wygląda dosyć badasowo, chociaż ludzie mówią, że jest średnio grywalny, bo. Y, y, y, bo dużo kosztuje, i tak naprawdę no, za te punkty można coś innego zrobić. Czyli rednota Red Nota wychodzi, jakiś glut się rozrasta, tak? Po prostu pokażę. Okay. Taki jakby proto można mm -hmm. by powiedzieć. To właśnie sobie go wyobraziłem jako tego glutkinowego pokażę modelu. Ci, no, pokażę Ci ten później. glutkinowy model z pancerzem takim obrośniętym. Mm. Obrośnięty. Pokażę Ci później tak. Mm. Jeżeli chodzi o bohaterów, to możemy sobie... Yy, kolejny taka y, dioramka wyszła, to jest właśnie Erebus. Pierwszy kapelan Erebus. Yy, straszny, straszny dupek. Bardzo taka postać, no nie wiem jakim socjopatom trzeba być, żeby, żeby go lubić w tym. Yy, gość, który ogólnie latał y, z polecenia Lorgara, latał po innych Legionach jako taki... Mm, trochę konsultant, trochę doradca mhm. i tworzył tak zwane loże, gdzie, gdzie niby, niby miało to służyć zacieśnianiu więzi pomiędzy żołnierzami, bo w lożach nie obowiązywała ranga, więc tak. jeżeli na przykład coś cię cisnęło, to mogłeś porozmawiać z kapitanem jak równy z równym i to, co działo się w loży, zostawało jakby w loży, tak? Natomiast... Takie było ogólne założenie, a tak naprawdę to po prostu kult chaosu i, i, i te wszystkie ziarna herezji rozsiewali w taki sposób po, po różnych Legionach. I Erebus został wydelegowany właśnie do chorusa i on miał jedną z głównych ról, jeżeli chodzi o jakby przekabacenie chorusa na stronę chaosu, bo to on, jeżeli się nie mylę, zasugerował to, żeby rannego chorusa zawieźć na planetę Dawin, gdzie może mu ci ci chaosu mu mogą pomóc. No oczywiście Legend był tak zdesperowany, żeby ratować swojego ojca. To była taka scena, że y, zebrali się cywile, którzy no cała ta świta, która razem z krucjatą leciała, mhm. tam brancerzy, słudzy i tak dalej. Mhm. No i jak y, synowie chorusa nieśli nosze mhm. z chorusem. To byli tak jakby skupieni na tym, że chorób potrzebuje szybkiej opieki medycznej i tak dalej, że biegnąc z tymi i ratowali, zabijali po prostu tych hmm. ludzi, wiesz, niczemu niewinnych cywili. No, więc mamy, y, mamy Erebusa i mamy Corfeirona i y, oni zostali wydani jako taka mała dioramka, gdzie po prostu sobie stoją i wyglądają groźnie. Mhm. E, zresztą... Y, Rzeźbiarz, który rzeźbił Erebusa bardzo się, bardzo się wzorował na czterdziestkowym modelu. Jest taki model tego... Darka Apostle. Tak, Czarnego Apostoła i właśnie bardzo jest wzorowany na tym modelu model Erebusa. Natomiast Corfejron, przez to, że był za stary, żeby przejść jakby inicjację do Legionu tą pełną. Tak jak Luther Tak jak Luther, dokładnie tak. On y, po prostu dostał dużo tych y, operacji chirurgicznych, y, to co mu mogli wszczepić, to mu wszczepili i dużo jakichś tam implantów mechanicznych. On do tego ma jeszcze taką specjalnie zmodyfikowaną zbroję terminatorową, ale jakby jego zły stan zdrowia jest odzorowany tym, że ma TAFNES 3 i chyba ma siłę 3. Mimo tego, że jest w tej katafraktowej wielkiej zbroi i ma dosyć fajne te y, lightning Plus, fajnie wyglądające. Zagięty na końcu. Tak, tak i trochę jak mają te czarne furie od tych, od yy, Ravengard. Ravengardów. Yy, I jest jeszcze, yy, jest jeszcze jeden bohater. Co prawda yy, nie przypominam sobie, żeby yy, pojawił się w książkach. To jest Zardu Lajak. Yy, karmazyn... Zardu Hasselfraud. Tak, jest, tak <śmiech> sobie dokładnie. Yy, karmazynowy apostoł. I on ma dosyć fajny model, to jest taki jakby Czarnoksiężnik w takiej demonicznej masce. Natomiast ma ze sobą dwóch jakby opętanych Marynsów, którzy są taką jego świtą. I oni mają takie mocno zmutowane jakby miecze czy, czy coś w tym stylu i oni są wystawiani jako unit po prostu. Więc całkiem spoko to wygląda, poza tym te modele mogą też Wam posłużyć, żeby po prostu rozbudować swój oddział galvorbaków, tak, bo no, są jakby w tym samym stylu utrzymani, więc żeby mieć jakieś tam dodatkowe skalpty, można ich mhm. po prostu sobie, jego wystawić po prostu jako jakieś HQ generikowe, a ich jako, jako galvorbaków. Do tego y, Thousand Sani mają fajną taką zasadę True Believers, gdzie... Tak, przepraszam, Bo Word Bo się zastanawiałem przez chwilkę. <laughs> word mają fajną zasadą, że y, zawsze jak y, zdajesz muralkę, to rzucasz trzema kostkami i zostawiasz dwie, dwie najniższe wartości. Mhm. Także to jest dosyć dobre. Do tego cut them down i zawsze trzeba, zawsze muszą robić sweeping Advance i przerzucać sweeping Advance jedynki. Natomiast y, jak taki jakby drawback jest to, że muszę mieć charismatic leadership i musisz mieć y, dwa HQ zawsze. Hmm. Musisz mieć zawsze dwóch HQ. Y, I jedną fajny, fajną rzecz mają The Burning Lore, że to jest przedmiot, który wydaje mi się, że to może być jakaś książka albo zwój czy coś w tym stylu. Y, jeżeli jeżeli kupujesz to swojemu HQ, to stajesz się Psykerem z levelem 1 i zanim wyszli Thousand Sunny to World Brothers byli najbardziej jakby Psykerowym Legionem ze wszystkich. Do tego jako jedyni mogą używać demonologii, tej przyzywającej demonów i, i mają ten, demony traktujemy jako Battle Brothers. Żaden inny Legion, to jest unikalne u nich. Także oni są... 30 jakby najbliższym czymś do tych standardowych KS Space Marines jakich możecie mieć. No oczywiście Lorgar. Y... Ile kosztuje? Lorgar kosztuje 375 to nie punktów. Nie jest jakiś taki super zabijaka. Y... Nie, on ma wiesz co, on ma w prawie wszystkie staty ma na szóstkach, więc jak na Primarchę to niskie. Y... Jest Psycherem chyba, nie? I teraz tak, normalnie z Psycherem y... level chyba 1. Jed... Ten, tak mi się wydaje, że jest Sykerem y, level 1, ale można dopłacić 75 punktów i y, to wtedy jakby oddajemy tego Lorgara, który już zostały mu objawione wszystkie prawdy chaosu y, i tak dalej i on wtedy jest Sykerem y, level 3, więc jest od razu, od razu jest lepszy i... Y, no, wiadomo, jak to z Psychic Power się można nieźle dobustować wtedy różnymi czarami, zwłaszcza z biomancji. Eee, ale tak to jest raczej standardowy. Okay. No, oczywiście, jak się dobustujesz z biomancji, no to możesz tam iść w szranki na przykład z chorusem i tak dalej, no bo tam plus, nie wiem, plus 3 do siły, plus 3 do tego to. Niektóre ci pod dziewiątki już podchodzą, mm. no to da się, da się zadziałać. Natomiast jest stosunkowo tanie jak na Primarchę. Ma fajny model, zresztą jeden z swoich chyba ulubionych masowych modeli. Fajnie wygląda, no. Y I Lorgar miał jeszcze to do siebie, y jak już przy nim jesteśmy, że miał tatuaże, takie jakby złote tatuaże, bo miał... Y zawsze jest opisywany jako śniady, mm -hmm. z taką ciemną... Ciemnozłotawą jakby cerą. Zresztą <coughs> mówią na niego Lorga Aurelian, czyli złoty. Mm -hmm. I ma ten. Y, ma wytatuowane, tylko nie wiem, y, czy to są te pismo, pismo Lorgara na znaczy w szybce. Sensie... To jest chyba. Y, nie wiem, czy on to zmienił jak przestał czcić imperatora i zaczął chaosowe mm -hmm. rzeczy wypisywać nie pamiętam już. Ale mam pierwotnie ma wytatułow... miał Lectitio Divinitatus wytatuowane. Tak. Y, I wypalone na, na zbroi. Na całej twarzy. Więc y, jest to. Wyzwanie, jeżeli chcecie, model, żeby bardzo oddał hmm. postać, żeby mu te tatuaże na całej gołej głowie zrobić, bo całą twarz pokrywała, pokrywało to pismo. Y I są głowy I są głowę. Y tak dwie szpalty takie. <laughs> Kalkomanie po prostu. Y po... Y Po przejściu na stronę chaosu tak naprawdę to powoli, powolutku w Legionie zaczynały się popularyzować te czerwone fancerze. Na początku mieli je tylko Galvorbak. Jako wybrani synowie to mieli te karmazynowe zbroje. A potem zaczęło się to rozprzestrzeniać po, po całym Legionie, więc widziałem, że dużo ludzi właśnie Galvorbaków maluje na, na czerwono. Na przykład Lorgara robią jeszcze na czerwono, Czajiczki na czerwono, a całą, resztę, całą resztę tych Zwyklaków robią na szaro. Uh -huh. No. Także, możecie sobie tutaj wybrać, z który kolor z kim Wam bardziej pasuje. Jeśli chodzi o World Bearer'sów 40, to no, są już wszyscy czerwoni. Tak, jeśli chodzi o modele dedykowane. Łącząc no no. Jeśli chodzi o modele dedykowane, no nie ma tak naprawdę. Natomiast ten Dark Apostle, o którym wspominaliśmy, mhm. to jest e, flafowo to mroczni apostołowie, czyli jakby mroczna wersja czaplenów. Tak. Pochodzi z World Bearer'ów. Poza tym, podobnie jak w przypadku Black Legionu, jest to Legion Undivided. Nie jest poświęcony konkretnie żadnemu z bogów chaosu, więc można tak naprawdę wszystko do nich dołączyć. Tak jest. I obok DevGardów i właśnie czarnego Legionu są chyba najliczniejszym legionem. I legionem, który też obok DevGardów po Herezji zachował spójność największą. Aha. Jako ciekawostkę dodam, że pierwszy model z 40, jaki pomalowałem, jak więcej do mnie kiedyś przyszedł z pudełkiem Chaos Force, to był właśnie Worldbearer. Ty też wtedy Wordberera pomalowałeś? Tak, i było to podyktowane chyba tym, że mieliśmy czerwoną farbę Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. Wiesz, powód jaki? Dobry jak każdy, nie? Tak. Natomiast y, mam też wordbererowy zespół, który był do Shadow War Magedona będzie teraz do Kiltima. Uh -huh. To tyle jeśli chodzi o Legion 17, i już za chwilę wracamy do Was. Albo nie wracamy z Alfa Legionem. Albo <śmiech> nie wiadomo. Jeżeli ich agenci najpierw nas dopadną, to nie wracamy. Nigdy nie możesz spodziewać się, kiedy uda- Okej, okay, tajemniczy 20 Legion Jest tajemniczy Słuchajcie, wiadomo, Koniec. że to jest dwudziesty Legion to jest wszystko co wiadomo na pewno Kurwa, nawet nie wiadomo kto był Primarchą, czy Alfarius, czy Omegon, czy obaj naraz a może jeszcze więcej, bo... A, a może to była jedna osoba? Bo zginęło... Zmienię... Zmieniali się w dni. Tak, zginęło... A je może to był ten koleś, Alfarius Omegon, tak się nazywał I... i tak naprawdę... Panieńskie Omegon. Panieńskie, Alfarius Prawdopodobnie jednego zabił ee... Guliman. Dorn. To do tego chciałem dojść. Ale Guliman też jednego ubił. To nawet tego nie wiemy. Tak naprawdę to oni ginęli po od razu, bo nie było wiadomo, czy to na pewno ten. Może są perpetualami, taja jak Albo jeden jest perpetuale. Albo jest ich tyle. Wiadomo, prawdopodobnie, że to byli dosyć niscy Primarchowie i nie różnili się dużo wzrostem od zwykłego Marina. Mhm. I wielu Marińców, jeżeli nie wszyscy, z Alfa Legionu było poddawanych operacjom plastycznym, żeby wyglądali dokładnie tak jak Primarcha. Żeby mogli się zamieniać, wymieniać. Primarcha często był ubrany za zwykłego taktykala. Tak, yy, bardzo często Nosili mało ozdobne zbroje, a na przykład jakiś zwykłak był w najbardziej taki artyficerski pancerz od, odpicowany. Z głowami hydry w ogóle. Tak, tak. Ale pomyśl, to, to jest taki dobry szef, który się nie wywyższa nad swoimi pracownikami, nie? chodzi do, do pracy ubrany jak zwykły szeregowiec. Ale nie możesz dupę obrabiać, bo nie wiadomo, kto za to stoi. Czy to czasem nie obrabiasz szef, szefa do, do szefa. Albo a, Alfariusz, Alfariusz na Owegona. Dobra. Yy, to może. Słuchajcie, no w ogóle tak. Yy, to jest w 40. Legion chaosowy, tak? I w Herezji stanęli po stronie Chorusa i w ogóle i w ogóle. It's complicated. To jest. <laughs> stanęli, stanęli po stronie Chorusa, żeby ocalić yy, świat. No jeżeli wierzyć tym wydarzeniom opisanym w książce Legion, tak. chyba mojej ulubionej z Herezji, no to spotkała się Kabała Kosmitów. Jeden kurwinoks, jeden chujew, jeden Skurwolt. <tanie> no i oni uradzili, że żeby pokonać chaos, który jest wielkim zagrożeniem dla całej galaktyki, to chaos najpierw musi wygrać i musi pożreć wszystko, żeby nie miał o czym się odżywiać. Bo bogowie chaosu istnieją dlatego, że istnieją uczucia tak pozytywne, negatywne i to jakby Nadaje sens istnieniu Warpu i istnieniu mm -hmm. Bogów. Natomiast, jeżeli wszystko we wszechświecie zginie, ee, to nie będzie nie będzie automatycznie... dobre rozwiązanie. Tak. Kononowicz, nie będzie niczego. Tak? Jeżeli wszystko zginie, to chaos też siłą rzeczy musi zginąć. Nie miał... A taka bała Tril. kosmitów jakoś się tam przemknie z jakimiś tam, nie wiem, grupami to... rozpłodowymi czy coś, żeby na nowo populację stworzyć. A to nie było tak, że, że któryś tam miał wizję, że jak Chorus by zabił imperatora. To tak, później si siedząc na tronie, zrobiłby. O Jezu, co ja nadpierdalałem! I yy, jakiś taki. Change no, of heart... <laughs> change of heart by miał i by poprowadził wielką krucjatę przeciwko chaosowi. Może, coś takiego było. Może to jest kolejna wersja serii, może to było w jakimś short story, którego nie czytałem. Mi się wydaje, że były. Lepiej wersje sprzecznych, słuchajcie. Przygotujcie się na to, że mówiąc o Alfa Legionie, będzie dużo sprzeczności. Tak, i ogólnie, ogólnie chodzi o to, że. Yy, i jakby pomagając chorusowi pokonać Imperatora, oni uratowaliby Imperium, bo jakby yy, ci kosmici mieli wizję tego, co jak będzie czterdziestka wyglądać. Mhm. Że będzie zastój i w ogóle to tak będzie taki na tak, na podtrzymaniu życia. A jakby wygrał Horus, to by jakby zobaczył błędy, które popełnił i jakby wróciłby na dobrą drogę i, i pod jego rządami Imperium by rozkwitło. Więc jakby yy, próbując... Zabić imperatora, chcieli Alfa Legion, próbował jakby yy, uratować imperium, ale nie wiadomo, czy do końca tak jest. Zresztą I... nadal wtedy jako już chaosowy legion mają okrzyk za imperatora. Tak jest. Poza tym są opowiadania, gdzie na przykład yy, y, zdradziecki Alfa Legion, yy, te y, Shattered Legions wysyła, żeby lojalistyczny Alfa Legion ubili. Jest takie opowiadanie jak Shattered Legions, jest yy, radzie Znaczy nie, jest, masz tak, masz loyalistów alfa-legionowych, no i Shattered Legions dostają wiadomość, że tu alfa-legion na tej planecie ma bazę. No to lecą, zabijają tych alfa-legionów, a ci alfa-legioniści krzyczą właśnie za Imperatora i tak dalej. No, dlaczego krzyczą za Imperatora? O, wiesz jaki jest alfa-legion, to są tacy przewrotni. I potem jak już, wiesz, cała ta baza jest zniszczona i ci zdziesiątkowani są ci Shattered Legi Legions, to przylatuje Alfarius, Chyba. <laughs> Statkiem. Chyba on podawał o! się za alfarius. Tak, i wychodzi i po prostu mówi temu bohaterowi z Shattered Leashes. No, to był taki zdrajca, w sensie lojalista, nie, czyli w jego oczach zdrajca. Tak. Dziękuję, że się nim zajęliście. Tak, no super sprawa. Sam bym tutaj musiał zmarnować ilość tam, ilość tam nastu, wiesz, legionistów, żeby go w końcu załatwić. I dzięki Nara. Zresztą też była A ziemi. Że... O, spokojnie, problem. Są nas jedyne. się gdzie Alpha Legion jakby opóźniał marsz White Scarsów, żeby wyczekać aż przyleci Dedgard? Bo chcieli doprowadzić do konfrontacji White Scarsów z Dedgardem. Może, może liczyli na to, że Jagataj zabije Motoregion, a może liczyli na to, że będzie odwrotnie? Mhm. Nie wiadomo. No, ogólnie tak. Y Uderzymy teraz może w zasady, bo, bo się robi mendlik straszny. Są Taka chyba.. Ale będzie naj... najbezpiecznie, bo to jest jedyna rzecz, którą wiemy na 100% bo tak, Jest, zapisana... jest w wciąż... jest, wciąż... <laughs> jest. Jest dosyć jasno ten. Yy, rozpisane. Mają coś takiego jak mutable tactics. Przed grą, jak rzucacie na Warlord Traita, to po tym jak sobie wybierzecie czy wyrzucicie Warlord Traita, możecie całemu swojemu detachmentowi przypisać jedną z zasad, wybieracie sobie którą. Scout, Infiltrate, Tank Hunters, Counter Attack, Move Through Cover, albo Adamantium Will. I wybieracie sobie i po prostu możecie jakby w zależności od tego, przeciwko czemu walczycie. Nie wiem, walczycie przeciwko Iron Handsom i mają milion czołgów? Tank Hunter. Close Combatowy, jakiś legion, który was będzie szarżował, bierzecie sobie counter -attack. Z Psykerami walczycie, bierzecie ci Will, więc można się dopasować. Dlatego Do mają taką fajną rzecz, że mogą sobie dowolny legionowy unit z jakiegoś innego legionu wziąć i grać nim jako Alpha Legion. Unit. Więc mogą sobie wziąć na przykład z, z, z tych Tyrant Siege Terminators z, z Iron Warriorsów, malujecie ich po prostu w barwy Alpha Legionu. I wuala, chcecie najtraktorów Bierzecie w barwy alfabetylowej? Tak, cokolwiek chcecie, nie? Więc można sobie dopasować, jak, jak tam chcemy, co chcemy robić. Do tego mają y, jeszcze jedne, jedno takie HQ, który się nazywa y, Sabotażysta. Saboteur, i y, y, y, to jest y, taki jakby zmodyfikowany trochę Vigilator. Vigilator to jakbyście mieli, y, nie wiem, ze, ze skauta sierżanta zrobili HQ. To to jest coś w tym stylu i y, tam jest, y, ma taką fajny, jest, jeżeli się nie mylę, ma taki fajny skill, że zaraz po deploymencie możesz y, placek spuścić na, na tego, na linię przeciwnika, więc możesz mu na przykład zdjąć Rhinosa przed tym jak się gra jeszcze rozpocznie, <laughs> czy coś w tym mimo. stylu. Nie pamiętam, to, to jakoś tak działa, y, ale jest dosyć, dosyć y, bekowe no i mają tą zasadę, że dowolny model się może okazać primarką, tak? Yy, to za chwilę do tego dojdziemy, jak będziemy już omawiać yy, prymasa. Ale, bo nie, bo nie słyszałem, czy to wspomniałeś, yy, bo mówisz, że można wziąć sobie wszystkie czy, no, dowolne jednostki yy, z, do, z dowolnego Legionu. Ale z tego co kojarzę, to w 30 trzeba się określić, czy alfa Legion, w którym grasz, jest lojalistyczny czy heretycki. I wtedy możesz mhm. z tych Legionów lojalistycznych albo z heretyckich grać, nie to, że możesz sobie nie, mieszać. Nie, po prostu bierzesz. Nieważne, jak na przykład nie. gra... czy znaczy, to nie. Który Nieważne. Nieważne, czyli jak gram na przykład lojalistyczną, to mogę sobie na wbrać brać oddziały. Tak. O kurde, trzeba. Bo oni wiesz, oni tak sobie podkradają. Zresztą... Tak naprawdę to jest dobra opcja dla kogoś, kto lubi modelować różne jednostki i chce po prostu. A, jest różnorodnie. To, to jest, wiesz, co to jest najbardziej jakby taktycznie elastyczny Legion ever, nie? Y, ze wszystkich. Y, z innych jednostek mają Headhunter Kill Teams. Y, to są podobnie. Skarży na styli, Tak. tak. Podobnie jak ci, podobnie jak terror składy, to, to nie jest unit, który ma dedykowane modele, tylko kupujesz upgrade Pack i przerabiasz sobie modele, na przykład z KALTA czy tam z Prospero. Doklejasz im hełmy, odpowiednią broń i, i klaty takie. Dodatkowo mają modele, które wyszły nie tak dawno temu, Lernen Terminator Squad. To są katafraktowi terminatorzy z Volkite chargerami, Power Axami i chyba jeden napięciu może mieć yy, conversion, conversion Beamer. To jest taka broń, gdzie im jesteś Dawaj. dalej od celu, tym ona mocniej strzela, taka odwrócona melta, jakby. Mhm. Bo nabiera prędkości tam, czy mhm. coś. Siły. Do tego mają, yy, mają fajny taki model Armilus yy, Dyant. Diant? Dynat. Dynat? To jest ten taki gościu, który stoi z Thunderhammerem i z, z mieczem. Dosyć fajna postać, tylko no jedyny minus taki, że poza tam granatami nie ma żadnej broni palnej. Więc jest typowo close combatowy. Natomiast ma, ma jedną fajną zasadę weapon mastery, że możesz, jeżeli masz na przykład cztery ataki przykładowo, mhm. to możesz powiedzieć, że trzy ataki robi młotem, a jeden robi mieczem. To, to możesz możesz to dzielić. sobie dzielić taki sposób. Drugim, uważam, fajnym bohaterem, który modelu nie ma, więc trzeba go to jest Exodus, the assassin, który ma broń, która się nazywa the instrument. I to jest taki... Mouth organ. <laughs> to, jest, to jest taka po prostu dopakowana snajperka, gdzie możesz wybierać sobie różne tryby strzału, że na przykład... Execution Shot to jest siła 6, AP chyba tam 3, ale za to jest Heavy, więc się musisz najpierw ustawić, potem strzelić. Albo taki zwykły Rapid Shot to jest siła tam 5, AP 4, tak? Ale masz salvo, więc jest albo 2 jak się ruszyłeś, albo 4 jak siedzisz w miejscu. I ma po prostu listę zakupów, jeżeli chodzi o, o, o zasady specjalne, tak? Yy, więc fa fajna postać, fajnie pasuje jakby mm, flafem i, i nawet jest Arcik w, w książce, wizualnie też fajnie wygląda. Yy, no i oczywiście Alfarius, Alfarius 400. Który całkiem 500. niedawno dostał model. Tak, tak bardzo niedawno, a zasady miał pff, chyba tak dawno jak Dorn. Dorn i Alfarius to byli jedni z, z, z primarków, którzy dostali nie wiem, w 2013-2014 zasady, a dopiero teraz dostaję modele, zresztą dlatego macie, możecie miliony Dornów i Alfariusów z jakichś innych firm kupić. Albo przerobione z Gulimana. Tak, albo Dorna często przerobione z Gullimana. Bo pasuje jeszcze. Nie? I Alfarius, Alfarius ma wyższe staty niż, niż ma Lorgar. Yy, troszeczkę jest droższy i ma bardzo fajną zasadę, o której wcześniej wspomniał szwagier, że po prostu yy, jak zaczynasz walkę, to masz taką opcję, nie musisz tego robić, ale masz opcję, że na przykład bierzesz sobie 10 taktycznych i piszesz na kartce, że na przykład w oddziale A jeden z kolesi to jest Alfarius. I po prostu możesz go w pewnym momencie jakby odkryć. Yy, Natomiast chyba to trzeba zrobić, jeżeli oddział jest tam wybijany, albo się wycofuje z z kombatu, to jeżeli przegrywa kombat i ma się ten, to jakby automatycznie się regrupuje i Alfariusz się automatycznie ujawnia. I no, jedyny minus jest taki, że wtedy ci jakby koszt Alfariusa rośnie o koszt tego jednego kolesia, nie? bo jakby zastępujesz model Alfariusem, Acha. A za jednego i za drugiego musisz zapłacić. Nie? No to chyba już. Nie, no to są. Space a hmm. element of surprise. Dlatego, to jest dlatego nikt nie wiesz, nikt nie ukrywa Alfarius'a na przykład w 10 Terminatorach, tak? Bo wtedy sobie musisz, wiesz, między, nie wiem, 30 para, 50 punktów doliczyć za. Ale z drugiej strony nikt się teraz tego nie spodziewa. <laughs> a, więc to jest. Mój Astreus nagle. To jest Farius. <laughs> Nerfariusz no podobnie jak, y, podobnie jak y, Horus y, daje. I się przebrał, zaczął. <grym> <grym> taki dmuchajny. Pamiętasz, <grym> jest ten model... ściany, przód, tył, wieżyczka, kurwa, wybucha, a Pamiętasz, jest tych sześciu. A potem się okazuje, że jednak nie. Jest tych sześciu orkowych komandosów, co się w rajdosa składają. Tak. Ktoś pociął rajdo na, na sześć części i na plecach doszło. <grym> no. Zajebiste <grym> Jestem czołgiem. No. Nie mogę ci pomóc Jestem czołgiem. E, także ma, ma dużo, dużo buffów daje swojej armii, podobnie jak Horus. E, z ciekawych rzeczy jego broń, czyli Blada włócznia, The Pale Spear. E, prawdopodobnie no, Blada, dzida. blada dzida. Prawdopodobnie artefakt nekroński. Także ma, ma prawdopodobnie ksenoską broń. Tak, później Death Watch 40. A to zdrajca. Zino Face Blade, tak, tak. To jest nekronijski mecz. Tak. No, widać. Natomiast y, to, co ludzie mówili, że jak wyszedł model, który mi się osobiście podoba, fajnie wygląda, nawet jest, jak na Forge'a to nie jest najgorzej pomalowany. Bo mm. y... no, no, zecieli temu kolesiowi, co mówiłem parę odcinków mm. temu. Y... Axiafish Fish Studio chyba się nazywa na Facebooku. Bym zrobił, żeby... Znaczy kilka osób y, mówiło, że szkoda, że ta włócznia nie jest bardziej jakby taka wiesz, yy, obco wyglądająca. Uh -huh. Bo wygląda rzeczywiście jak, jak coś jak, jakaś taka po prostu, nie wiem, power spear, nie, czy coś w uh -huh. tym stylu. Ale mi osobiście to nie przeszkadza. Uważam, że fajnie wygląda, jeszcze próbuję tego, no, Space Marina tam... Ogolić z tych brzydkich futer. Tak. zależy jak pomalujesz. Najlepiej to ten, jakbyś w Alfa Legion pomalował tego leżącego. <laughs> Because reasons. Bo nie dojaśnia śniadanka. <laughs> Więc uważam, że mają dosyć fajne. Alfa Legion ma dosyć fajną linię y, modeli, fajnie wyglądających. Oczywiście wszędzie przejawia się. motyw... tak, ja mówiłeś o terminatorach ich nich? Tak, Lernajskich lerneńskich terminatorach. Okay. Wszędzie jest model Hydry, chociażby w nazwie. Tak, Hydra, Hydra Lerneńska, którą Herkules musiał zabić. Yy, yy, kolor chyba dosyć kłopotliwy do malowania. Znaczy, no, można... Malowałeś dwóch, nie? Kiedyś, Damii, nie dawniej GW y, zalecało, jak do 40 się malowało Alfa Legion, że malujesz ich Cantor blue, tam jakiś mm. ten i highlight był zielony, mm -hmm, na tam, mood Plus. green chyba, mm. tak? I to dawało taki efekt, nie wiem, niebieskiego, przechodzącego w zielony, tylko tak dosyć gwałtownie przechodzącego, mm. tak? No są różne szkoły. No, y, z tego co pamiętam Forge to reklamował, żeby ich malować na metalik i potem glazować mm -hmm. trochę zielono, trochę niebiesko w różnych miejscach. Można też użyć tej transparentnej farby, ta MIA, na e, Mitril Silver na przykład. Też widziałem taką metodę. Można, jeżeli jeszcze gdzieś dostaniesz Mitril Silver. Znaczy, no to odpowiednik. nie e, wiem, czy to jest. Steel, albo Sunstone Silver, to jest prawie to samo. Okay. E, no różnie, tak. No, ja robiłem właśnie mniej więcej podobnie, chyba, że zrobiłem ich na Metalik. Potem zieloną farbę tą jasną Mood Green zmieszałem z metalikiem i zrobiłem stippling, mm -hmm. taki losowo mm -hmm. po modelu. Mm -hmm. I na koniec ileś warstw Gulliman blue, czyli niebieskiego e, glaza. I to dawało taki efekt właśnie, że tu niby niebieski, ale tutaj na, na ramieniku taki płynnie zielony gdzieś tam, coś tam. No A ktoś jest masochistą, to jeszcze może próbować na każdym modelu te łuski pomalować można. można. Chociaż też ludzie czasami widziałem, że się ograniczają, że na przykład wózki robią tylko na, na ramienniku albo na jednym elemencie pancerza, żeby też nie przydobrzeć. Tak tak, tak, tak, żeby nie przydobrzeć yy, tego model. Tak, no za, za, za dużo. Jeszcze jak będziesz chciał bruźnik na nim zrobić, jakiś wiesz. Yy... Efekty inne, no to jest, wiesz, za dużo, tak? Mniej znaczy więcej czasami. Mm -hmm. No. E, wracając do flafu, jeszcze możesz szwagiera powiedzieć. O Nie tym... mogę, bo już mnie głowa boli od tego flafu. <laughs> o tym, o, o, o, o zajściach z Dornem. No tak, no. Przyszła książka z Herezji, przeczytałem i Dorn zabija Alfariusen. Co to kurwa jest? Jak? Dlaczego? No, obcina? Nikt wcześniej nie mówił, że tak. Obcina mu głowę jak w Nieśmiertelnym, bo tam jakieś światło się pojawia, czy coś w tym stylu, więc sobie to wyobraziłem, jak wiecie, w Nieśmiertelnym obcinali sobie głowy i potem te zwłoki tam jak emanowały jakąś mocą i tak dalej, wybuchały samochody w koło. To mniej więcej coś takiego, więc... Spoilers! No czy tak, no Alpha Legion w zgodzie ze swoją naturą, powiedzmy, robi operację pod przykrywką na Terrze. Tak. No i... No, Dorn broni terry, więc ścierają się. Skutecznie. Z gościem, który się podaje za Alfariusa. I nie wiadomo do końca, czy to jest Alfarius. Chociaż sądząc po wybuchających zwłokach, po obcięciu głowy, <grym> emanujących energią, może tak być. <grym> Nie, ale książka jest ok. Może no, połknął jest... granat i za pomocą śledziony <knie> trzymał zawleczkę, bo żył, to jest wiesz, Dead Witch, nie? Bardzo, nie. bardzo, bardzo fajna postać tego, yy, tego kasztelana, yy, imperialistów, ten taki stary, z Maczugą. Oj, żebym pamiętał. Pretorianów, no ten tytułowy Pretorianów Dorn. Żebym pamiętał. Ale wiem o czym. Stary dziad, taki już trochę zmęczony wojną. Mhm. Prze Pamiętający tam. chyba jeszcze unifikację terenu. Tak, jeszcze tam bioniczną rękę miał, z tego co pamiętam, że mu coś tam w nadgarstku nie działało do końca hmm. tak jak powinno. Zresztą zauważyłem, że w, w, tak, w Warhammerze, jak ktoś ma jakąś bioniczną kończynę, to ona, ona nigdy nie może działać poprawnie, zawsze jest. O, coś tam nie. No, nawet w Master of Mankind był ten Blade Angel, któremu kable wszędzie gdzieś tu zwisały i musiał ostrożnie się bić, żeby kabla nie urwać. Nie? Tak, że, że ten, że miał w, jakoś źle jego ciało znosiło te, te wszystkie bioniczne, te. I miał problem z tym, problem z walką. Dedykowanych modeli w 40 e brak, ale ponownie jest to Legion Undivided, można wziąć. Wszystko? Co się chce. Co się chce. I dużo taktykali przede wszystkim. Dużo zwykłych CSM-ów. I kultysów, no bo agenci, tak? Wierządu. Wierządu. No chyba, chyba Legion z, no, powiedzmy, najciekawszym flafem tak, no właśnie, żarty, żarty na bok. Naprawdę to jest taki motyw, który się ciągnie już wiele lat we Flaffie Warhammerowym, że Alfa Legion jest takim wolnym elektronem, takim nie do końca znanym czynnikiem. Czy pójdą w tą stronę, czy w tamtą stronę, to jest bardzo nieprzewidywalne. I przyjemnie się czyta o nich, nie, nie ukrywam. Jest no, chociażby, no głupia rzecz, ale scena w książce Legion, gdzie tam człowiek-śmiertelnik jest umówiony na spotkanie, że tam no, żeby jakąś działalność wywrotową prowadzić, i miejsce spotkania do koordynaty jest to na środku pustyni. środek niczego, za dupie w ogóle miasta żadnego w polu widzenia, nigdzie nie ten. Zajeżdża na tą pustynię, no ale tam chyba za wcześnie był tam, czy coś tam, no to czeka, no i czeka, i czeka, i czeka, i wysyła jakieś sygnały radiowe, czy ktoś tu jest, cokolwiek, krzyczy, woła, nic się nie dzieje. Nagle w, w, wybija ta godzina umówiona, o której miał być. Spod piachu wyłaniają się marinsi w pełnych zbrojach alfa-legionowych, jakieś tam szmatach owiniętych, nie? Żeby tam się nie grzała ta zbroja tak bardzo. Pójdziesz z nami. No, małe, a cieszy. Coś takiego. że potrafili ileś tam godzin pod piochem siedzieć i czekać. Tacy super szpiedzy jakby, tak? Mhm. Zergi. Wykopali <głosy> się. No. no, dobra, dobra, dobra. Dobra, bo ogólnie fajne, fajne są akcje w tym w Proterion w Dorm, jak in, infiltru, infiltrują pałac na terze, że na przykład jakiś gość był w jakimś kanistrze z, nie wiem, z jedzeniem czy coś takiego przemycony w jakimś żelu, żelu biologicznym czy coś w tym stylu, i miał za broń miał jakąś taką y, kosę, jak z więzienia, robioną po prostu mm. z, bez żadnego, z jakimś takim uchwytem. Ze z, z z z śmiechu. Z, z, nie, ze nie, szlifowanej stali czy coś takiego, mm. żeby, było, żeby było to jako po, element kontenera, nie było wykryte jako broń czy coś w tym stylu. Więc dużo jest, dużo jest jakichś tam akcji. Jak na przykład, nie wiem, gość zdejmuje pięcioosobowy oddział Space Marinów, właśnie po cichu, czy coś w tym stylu. Takich Jameso Bondowskich, bym powiedział, troszeczkę akcji. Tych, z tych nowszych bondów. No, także dobry pomysł na zrobienie sobie Kiltima. Na tak, przykład, to zrobić sobie lojalistycznego to. albo zdradzieckiego Kiltima. Albo nie powiem jakiego. Albo jakiegokolwiek po prostu zrobisz. Po prostu go... Alfa Legion. Domyśl prostu... się? Tak. Musisz się domyślić. <głosy> I pomalować sobie właśnie, bo kilku mod kilka modeli wystarczy pomalować i już macie zalążek swojej. Przyszłej czy jak. grasz z Drajcami czy lojalistami? No jest to otwarte do interpretacji. <głosy> <głosy> ale musimy zakl zak zaklasyfikować w, w, w klasyfikacji turniejowej. Nie powiem. Wiem, ale nie wiem. Grasz, grasz. lojalistami, czy z rajcami? Za imperatora. <głosy> No, dokładnie, dokładnie. No a wracając do tego, co mówiłeś, Zygi, to owszem, jest tak, że, że określasz się Legionem, bo mm. wtedy na przykład niektóre Rides of Warci odpadają. No właśnie, są... się to jest coś każe. Ale to masz, to nie jednostki, tylko Rides of War, Czyli, czyli te. Określam się, czy jestem lojalistyczny czy zdradziecki, ale mm. jednostki biorę z obydwu. Jakkolwiek bym się nie określił. Tak, tak. Okay. Bo y, tak jak mówiłem już kilkakrotnie, większość tych Legionów zdradzieckich ma jedno, jednego imiennego bohatera, nie wszyscy. Który jest lojalistą. Mm. Więc żebyś miał opcję, że na przykład chcesz sobie zagrać Iron Warriorsami, ale którzy opowiedzieli się po stronie imperatora. No to jest taki bohater. I możesz imienny, możesz sobie zrobić do niego model, bo mm. akurat y, większość tych lojalistycznych bohaterów nie ma modeli, poza na przykład Lokenem. Lokena sobie możesz. Widziałem też, mm. ktoś miał armię tych lojalistycznych synów chorusa. Z Lokenem właśnie jako. John. Jako główna HQ, nie? No to jest fajne właśnie, 30 e są tak od, to jest ten otwarty temat, nie? Y ludzie też na przykład tych, widziałem całe armię gościu zrobił tych, y że z, z okresu Wielkiej Krucjaty to zrobił y Luna Wolves. Wszystkich Horusa na biało, y chyba zamiast tego, zamiast jakiejś broni mu coś innego dał, bo on wtedy jeszcze nie miał którejś z tych broni, tego Worldbreakera chyba nie miał. Mhm. To mu dał jakiś miecz, bo na jakiejś arcie jest Horus Power Sword. To mu dał miecz, yy, Abadom na czarno, bo, bo ci, ci terminatorzy byli na czarno i ten Loken też na białej zbroi, tak dalej, tak dalej. Więc to, fajne, to. fajne rzeczy można robić. No dobra, to w ten tym oto akcentem kończymy o omawianie wszystkich już legionów mm -hmm. lojalistycznych i zdradzieckich z Warhammera 30, chowanych przez 40 tysięcy. W następnym odcinku, jeśli, nie będziemy, jeśli nam czasu wystarczy, jeśli nie zajmiemy się z jakiegoś powodu killteam, to omówimy sobie którąś rasę ksenowską, e, którą omówię. E, podejrzewam, że omówimy raczej orków, bo będą chodzić orki, jeśli, tym bardziej jeśli się okaże, że kodeks faktycznie wychodzi, więc zrobimy taki mały przegląd. Przejdziemy sobie przez ich flaw, przez ich historię, skąd się w ogóle wzięły orki. Więc teraz e, dla Was mam pytania, więc inaczej prośbę, jeżeli macie jakiekolwiek pytania e, lub e, pytania, które chcielibyście poznać odpowiedzieć, jeśli chodzi o flaworków, to, to zadajcie je w komentarzach pod tym filmem, ja sobie je wybiorę i w e, na nie odpowiedzieć podczas e, podczas omawiania tej. tej, tej e, no, sekcji tej, racji, tej sekcji flawu, a później już będziemy szli dalej. No i cóż wiem będziemy przygotować sobie swoje armię do, do Kiltima. Winco też będziesz coś robił do Kiltima? Wiesz, co, no mogę wybrać coś z tych moich modeli, których mam. Nie, no bo mam ta tych taktycznych składowców. Mm. Kultystów e, też. E, e, Raptora mam, bo tam widziałem. Kultystów masz, czy sprzedałeś? Sprzedałem kultystów. Sprzedałem. No, no to sobie złożysz już marinesów Na pewno. Tam widziałem, że chyba Raptora można sobie wziąć. Nie, nie, nie można? Nie. Nie. To, nie. Gdzieś mi mignęło jakieś marinesów lub. Może lub, w ale nie, tu masz tylko CSM-ów i Kultysów. To... No, to mam opór no, Dokładnie. No i będziemy, postaramy się jakoś może zagrać jeszcze przed następnym krokami. Lewiatana, odcinku. może. Czy można wziąć lewiatana? Zapytaj się na orchardę Cindy. Drake'a Tylko nie może startować z ziemi, ma na iść <laughs> Nóżki musisz mu dorobić. W Zombie Mortalizm sobie kiedyś zagrał chętnie. Tylko, że Czyli w się sensie w Kirmisz 30? W przybliżeniu. W, w, w korytarzach wszystko się to tak, dzieje. Tak, także na ab akcje abordażowe jakieś i tak dalej. Powiem ci, że jeśli byś bardzo chciał i byście mieli ochotę, zagrać sobie, Wy, to tereny do, nekro... Płytki do nekromundy i te tereny, które są do nekromundy, mhm. te ścianki, można tak poustawiać, żeby porobiły mhm. korytarz. No to są korytarze. Widziałem, ludzie sobie z Lego robili te mapy do Zone Mortality. Po prostu murek taki no, nawet tak. że do, do kolana sięgał, ale że niby tu jest ściana. Nie? No bo wiesz, to... są, powiem ci szczerze, że bardzo jest łatwo zapomnieć o tym, bo na płytka ten nekromundy to jest po prostu czarny y, kwadracik, nie? Mhm. No i można się pomylić, po prostu w, w, w, w ferworze walki zapomnisz o tym, że tak Wiesz, jeszcze... Tak naprawdę to mógłbym ułożyć nawet coś z tego, z tych tafelków do Eliena, które mam. Bo tam hmm. można kawał mapy zrobić w takich korytarzy. Space na przykład hmm. kanał, można bardzo mi się, Bardzo mi się ta Diorama podoba Battle of y, Fall, gdzie jest y, akcja bordażowa. Chyba y, y, Imperialfiści atakują ten Iron Blood, tego hmm. Puerto Rabo jest właśnie taki hangar że jest wbity statek yy, jakiś tam yy, statek, który był zaparkowany po prostu się obsunął, że, że mu się ta, ta płoza lądownicza mm. urwała i tak leży na nosie po prostu i tam cała rozpierducha wiesz, oczywiście te modele tych zwłok są porobione, że tam leżą, super to wygląda, to taki klimat wiesz I, i ci breecherzy z tymi tarczami że swoimi ciałami tymi tarczami zagradzają cały korytarz żeby nie mogli się przejść czy coś w tym stylu mm. bardzo ma to fajny klimat no cóż Kończymy, kończymy. Widzimy się, słyszymy się znaczy się na następnym odcinku pod koniec przyszłego miesiąca jakoś tam przełomie. Eee, no cóż, w międzyczasie zapraszamy na streamy, zapraszamy na ewentualnie, jeśli się pojawi jakiś battle report. I cóż, do następnego razu żegna się z wami Zygmunt Vincent i Szwagier. Hej. Cześć.